killer can I be the helpless victim okay let's see no please don't kill me mr. Ghostface I want to be in the sequel <laughs> <laughs> Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 17 października 2015 roku. Słuchacie właśnie 51. nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie dyktafonu witają się z Wami Szymas oraz Mando. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie również bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. Tradycyjnie już zacznę od krótkiego wstępu. To naprawdę taka nasza świecka tradycja. Ale zwykle zaczyna się od wstępów. No. To taka ogólnie przyjęta tradycja na całym świecie. Tak, tylko, że my ją trochę rozpinaliśmy, bo do wstępu dodajemy genezę, oryginy i w ogóle jakieś takie cuda. I dziś będzie podobnie. W ogóle dzięki za wsparcie, Manto e. Bo ten podcast też ma swoją historię, jak 90% nawiedzonych podcastów. Mieliśmy się dzisiaj w ogóle spotkać tutaj we trójkę, myślałem początkowo, że może we czwórkę, a był też taki etap, że myślałem o piątce lub szóstce, a potem sobie pomyślałem, ty idiotom, tak, dziesiątkę osoba, potem tego nie zmontujesz do Wielkanocy. I tak trochę odpuszczałem. Ostatecznie spotykamy się we dwójkę. I ja się w ogóle bardzo cieszę, że to ze mną jesteś, bo po pierwsze będziemy poruszali dość szeroką tematykę i na pewno zwiększysz w jakiś tam sposób wartość merytoryczną tego nagrania, a po drugie może będziesz miał trochę inne spojrzenie na niektóre tematy, które dziś poruszymy. Właśnie bardziej chyba inne spojrzenie, myślę. No to też jest istotne w każdym razie. No i spotykamy się we dwójkę. Z różnych względów tak wyszło, przy czym będziemy też mieli dwa krótkie występy gościnne z Kurii i Jerego. No i oczywiście wszystkich innych też zachęcamy do komentowania, odnoszenia się do tego, o czym tutaj mówimy, czy wyrażania własnych opinii na wszystkie tematy. A tematów będzie kilka. Ogólnie podcast ten będzie się składał z takich dwóch głównych części. Jak już wam mówi tytuł, będziemy rozmawiali z jednej strony o łesie Cravenie, dość ogólnie, a z drugiej strony także o jego serii filmów pod tytułem Krzyk, tak o wszystkich czterech filmach i podkreślam to jeszcze raz będziemy mówić dzisiaj o filmach serial też zagości w nawiedzonym podcaście przy czym też z różnych względów i między innymi w związku z tym, iż Jerry dzisiaj nie może być z nami obecny a Jerry obejrzał serial i też chętnie weźmie udział w dyskusji to omówienie serialu zostawimy sobie na jeden z późniejszych odcinków a dzisiaj po prostu omawiając filmy, zrobimy też takie podprowadzenie do tego kolejnego nagrania. Ale jeszcze nim przejdziemy do krzyków, chcielibyśmy porozmawiać troszkę o Wesie i tutaj też poruszyć przy okazji kilka innych wątków, ale to już wyjdzie w praniu. Zacznijmy może właśnie od tego, iż Wes Craven odszedł, zmarł 31 sierpnia. Tego roku, 2015 roku i właśnie wiadomość ta bardzo szybko obiegła cały świat, internet, wszyscy o tym pisali. No wiadomo, smutne wydarzenie, tak? Po pierwsze, każda śmierć człowieka jest w jakiś sposób smutna, po drugie odszedł twórca, który dla nas w znaczeniu dla fanów tego konkretnego gatunku filmu, jakim jest horror, no to też jest smutna nowina, bo wiemy, że no Wes Craven nie stworzył już żadnego kolejnego filmu, a jednak stworzył kilka dzieł, dobrych, istotnych i tak dalej, i tak dalej. I już wtedy część słuchaczy na pewno Bogusia i wydaje mi się, że jeszcze przynajmniej jedna osoba, ale przepraszam, wyleciało mi imię, nazwisko, a teraz przed nagraniem tego nie sprawdziłem, w każdym razie co najmniej dwie osoby ze słuchaczy i też dodatkowo jeszcze prywatnie kilka osób pytało mnie, nas, czy powstanie w związku z tym jakaś audycja, tak na żywo, na bieżąco, coś na szybko. I ja wtedy byłem bardzo niechętny. A byłem niechętny z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że mimo wszystko my się przygotowujemy do wszystkich audycji w jakiś tam sposób, robimy jakieś notatki, coś tam, o czymś tam dyskutujemy wcześniej, szukamy jakichś ciekawostek czy coś takiego. Tutaj można by nagrać na szybko oczywiście taką audycję bardzo sentymentalną, mało, bardzo merytoryczną. I zresztą. Może i do tego nagrania dzisiejszego też się jakoś super nie przygotowywaliśmy pewnie, ale takie nagrywanie na żywo w momencie czyjejś śmierci dla mnie byłoby bardzo niekomfortowe. Bo ogólnie kwestia śmierci w każdego rodzaju dziennikarstwa też są czymś takim jest problematyczna. I ja studiowałem dziennikarstwo i nie wiem czy Wszyscy o tym wiecie, nie wiem nawet, czy to dla Ciebie Mando, jest jasne, ale jeżeli chodzi o znane osobistości, o znane osoby, nieważne czy ze świata jakiejś tam przekopanej rozrywki, mediów, polityki czy czegoś innego, jeżeli mamy takie osoby, to bardzo często różnego rodzaju redakcje tworzą dla nich takie wspomnienie pośmiertne za ich życia. To znaczy, po pierwsze, jeżeli ktoś jest wiekowy, ma już swoje lata, po drugie, jeżeli wiemy, że ktoś cierpi na jakąś chorobę, po trzecie, jeżeli nagle się okazuje, że znalazł się w szpitalu, czy miał jakiś wypadek, to się pisze od razu takie artykuły, które można opublikować w przypadku jego śmierci. I dla mnie osobiście to jest dość przerażające, bo to jest takie uśmiercanie człowieka za życia. I jeszcze może wyjaśnię, z czego to wynika. Chodzi tylko o to, że Teraz żyjemy w czasach, gdzie informacje, znaczy, nie liczy się za bardzo merytoryka. Znaczy, jest ważna, ale w pierwszej, na pierwszym miejscu jednak, jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze, jest szybkość. Szybkość udzielania informacji. Dlatego na przykład, nie wiem, teraz ostatnio był ten mecz, Polska-Irlandia, nie? I wiele serwisów internetowych publikuje, wiecie, co minutę daje taką wiadomość, a la tweeta. I wszystko tak na żywo. I w ogóle teraz jest taki pęt informacji. Często też właśnie przez to jakieś tam pierwsze informacje na różnych serwisach są błędne. bo Po prostu ktoś chciał jak najszybciej coś opublikować. I tak samo jest z tego typu niosami. Po prostu jak ktoś umrze, no to gazeta od razu chce mieć 5 minut później, czy 15 minut później gotowy artykuł. I ja tego szczerze mówiąc, znaczy ja rozumiem, że właśnie żyjemy w takich czasach, że jak najszybciej, jak naj, że to jest takie ważne och, ach, ale nie wiem, ja tego nie rozumiem. Mnie to dobija, irytuje. I no mnie by było źle z myślą, że z, właśnie ktoś trafił do szpitala, ktoś jest stary, ktoś ma operację, ktoś jest chory, a ja już go uśmiercam na kartce i piszę o nim tak, jakby nie żył. To z jednej strony, a z drugiej... Eee kurczę, no, bo wiesz, taki odcinek tworzony na szybko, od razu po śmierci, to jednak powinien być stonowany trochę, a, a wydaje mi się, że no kurczę, no, okej, okay. mi było, było mi smutno, że facet odszedł, bo facet miał y, ogromny wpływ na mnie, jak, na, na to, jak się rozwinąłem, na to, na moje zainteresowania, ale z drugiej strony ja do tego też podchodzę tak troszeczkę inaczej. No facet miał prawie 80 lat, zrobił w życiu naprawdę bardzo dużo i to nie jest dla mnie jakaś tragedia, śmierć takiego człowieka. No zupełnie co innego, gdy ginie jakiś młody człowiek, zupełnie co innego, gdy to jest jakaś nagła śmierć. Także ja nie chciałem tego robić, tego podcastu, na zasadzie, że wiesz, my zwiesimy głowy, będziemy mówić smutno, w ogóle na żaden żart sobie w trakcie rozmowy nie pozwolimy, ani nic takiego. A przecież już podczas tej dyskusji się nieźle uśmialiśmy przy niektórych żartach, więc chciałem, żeby ta rozmowa wyglądała w taki sposób, a nie w sposób taki, wiesz, zrobiony y, zaraz po śmierci. Także ja też byłem na nie, żeby nie robić tego na szybko, chociaż bez problemu byśmy mogli to zrobić, bo, bo ja y, tak naprawdę tak samo byłem wtedy przygotowany jak teraz, bo ja do tego, do tego podcastu chcę bardziej podejść właśnie na, na zasadzie wspominkowej niż analizy jego filmów, bo też nie uważam się za kogoś, kto by jakoś mógł je przeanalizować, a też nie mamy tutaj tyle czasu, żeby zająć się analizą całej twórczości danego człowieka. Tak i ja też myślałem trochę o tym, że to wyjdzie bardzo niemerytoryczne, chociaż szczerze mówiąc, ja przygotowując się akurat do tej części podcastu dzisiaj, to też tak naprawdę spojrzałem tylko na listę jego filmów. No pomyślałem sobie chwilę o tym, jakie wspominam i tak dalej, ale też nie robiłem jakiegoś wielkiego przygotowania, ale istotne było to, że właśnie tak z jednej strony ta zasada też, tak, o zmarłych y, mówi, mówisz albo dobrze, a, albo wcale. Dobrze, nie? albo wcale. Więc... Głupio by było na przykład krytykować jakiś film w tamtym momencie. Po drugie, no właśnie z jednej strony, no to jest po prostu wszystko smutne wydarzenie i ja też na ogół, gdy dowiaduję się o śmierci osoby, której nie znam, nawet jeżeli to jest śmierć nagła młodej osoby czy coś takiego, ale jest to osoba dla mnie obca, to wiadomo, jest mi smutno, bo odchodzi człowiek, ale na ogół, no to jest po prostu takie uczucie przygnębienia na dzień, dwa, trzy, ale też no, nie przeżywam tego jakoś tak bardzo osobiście. Nie? I ciężko by było jakoś sobie z tym wszystkim poradzić w nagraniu takim na żywo, bo też właśnie tak, człowiek jest trochę przygnębiony, ale z drugiej strony nie wiem, rozmawiajmy o krzykach na smutno, no nie da się. tak? I myślę, że sam <śmiech> by tego nie chciał też w żadnym wypadku. Do tego nie chciałem też, żeby ktoś mi potem powiedział, że o, z Mark Raven to nagrałeś o nim podcast, tak, bo chciałeś mieć więcej lajków like czy coś takiego, bo nie oszukujmy się, masa serwisów wrzuciła zaraz po śmierci USA nagle jakieś właśnie topki jego filmów, jakieś tam analizy, recenzje, coś tam, bo to się sprzedawało po prostu. Ludzie, nawet ci, którzy normalnie się horrorem jakoś bardzo nie interesują, czy filmami USA, nagle zaczęli czytać, tak, no bo odszedł właśnie twórca, wszyscy piszą, że wielki twórca, istotny, no to Wresztą, wszyscy o tym piszą, o to poczytajmy i tak dalej. Nie chciałem jakoś wejść w ten nurt. Ja nie twierdzę, że wszystkie te teksty są pisane tak właśnie tylko by się dorobić na tej śmierci, tak? By właśnie zdobyć lajki, sherry czy coś tam, ale jest taka tendencja nie w mediach i mnie to mnie to brzydzi w pewnym sensie wręcz. I Ja teraz nie żartuję, ja naprawdę nawet teraz mam minę, kurczę, jakbym połknął jakieś zepsute coś, bo no to jest, to jest smutne, że doszło do czegoś takiego. Wiem, że z jednej strony Ludzie od zawsze tak fascynują się właśnie śmiercią, tragediami i tak dalej. Dosłownie od zawsze, przecież mieliśmy jakieś, nie wiem, publiczne procesy walki gladiatorów, nie wiem, na jakichś starożytnych malowidłach też mamy przede wszystkim jakieś rytualne mordy, tego typu rzeczy. To jest niby normalne, tak, ale jednak to jak to wygląda w dzisiejszych czasach trochę mnie jednak irytuje i nie chciałem się w to jakoś wpisywać też. Dlatego dopiero teraz jednak z jakimś tam dystansem, bo Teraz już można się do tego spokojnie zdystansować, nie? I podejść do tematu tak właśnie bardziej, no jak do normalnego tematu. Dobrze, to teraz myślę, że porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak twórczość Wesa Cravena wpłynęła na nas, nie wiem, jak ją odbieramy. Myślę, że to będzie taka bardzo luźna rozmowa, przejdziemy sobie jakoś przez jego filmografię i to też nie tak jakoś encyklopedycznie, myślę, krok po kroku, chyba że znasz ją całą, ja niestety... Nie, nie, nie, nie właśnie. Za jakiś czas połączymy się ze skórą. Ja mniej więcej znam zdanie skóry, bo my zanim przysiądziemy do podcastu, do nagrania podcastu, to zwykle przegadamy na ten temat dużo, tak sobie prywatnie. I mniej więcej, to tak trochę zaspoileruję. wiem mniej więcej jak skóra zacznie, bo on będzie... On tak trochę krytycznie będzie patrzał na, na twórczość Wes'a. A zacznie od tego, że do tego reżysera trzeba mieć po prostu szczęście, bo można trafić na filmy bardzo dobre, można trafić na filmy słabsze. Ja nie widziałem absolutnie wszystkich jego filmów. Ja widziałem tam jakąś część jego filmografii i miałem chyba to szczęście, że właśnie że właśnie chyba ja trafiałem na te filmy lepsze i w odpowiednim momencie swojego życia. Bo w ogóle taki mój pierwszy kontakt z łesem, jaki, jaki ja pamiętam, no to był z koszmarem z ulicy Wiązów. I ja po prostu jestem w stanie odtworzyć te chwile, no z dokładnie, wiesz, słabiej pamiętam, co się działo trzy tygodnie temu niż tamtą chwilę, chociaż ona nie dotyczyła oglądania filmów, bo nas trochę dzieli trochę lat, mniejsza masa i, i jego doświadczenia będą zupełnie inne niż moje, ale... Yy gdy ja dorastałem tam na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, to często film stawał się kultowy, zanim się go w ogóle obejrzało. Bo, bo ktoś widział, bo ktoś miał jakiś artykuł w gazecie, bo gdzieś tam było jakieś zdjęcie i, i, i przecież ja, ja, nie wiem, Rambo to uwielbiałem, zanim w ogóle obejrzałem ten film, bo po prostu z ludźmi przegadałem to nas na, na, w stu różnych rozmowach. Imperium kontratakuje, nie pamiętam, kiedy obejrzałem, za to ten film już kochałem, zanim go obejrzałem, bo bo po prostu siadaliśmy na, na bojaczkach, gdzieś tam tam na podwórku i sobie o tym opowiadaliśmy. I tak samo właśnie było z e, koszmarem z ulicy Wiązów. E, jakoś na początku lat 90. kupowałem te wszystkie czasopisma, co w Polsce wychodziły: wideoklub, wideofan, wideopremiere i, i, i, i tego typu. I, I pamiętam dokładnie taki dosłownie mikroartykulik, to miało, nie wiem, może z 5 cm na 6, małe zdjęcie <śmiech> Frediego i z trzy zdania opis filmu. I ja po prostu po prostu opatrzczony, to było, to było takie wydarzenie, które naprawdę spowodowało wiele. Bo, bo ten film już wtedy dla mnie stał się kultowy, ja to zdjęcie to po prostu przeglądałem ze sto razy, ten krótki artykulik czytałem ze sto razy ja wiem też, co skóra powie o tym filmie, że to tak bardziej fantazy i tego typu rzeczy I, i troszeczkę, no oczywiście się zgadzam ale dla mnie to było wtedy tak nowatorskie morderca zabijający we śnie no i to wystarczy, to po prostu czegoś takiego nie widziałem nie? nikt z nas nie ucieknie przed snem nikt z nas nie ma kontroli nad snem i nagle we śnie czeka na nas morderca wow, to po prostu muszę to obejrzeć jeszcze morderca, który tak wygląda. I, i, I ja zacząłem tak trochę od dupy strony, bo koszmar z ulicy Wiązów to już jest tam któryś film Wes'a. Ale od tego zacząłeś. To, to właśnie dlatego, raz. że te wcześniejsze na mnie jakiegoś wpływu nie miały. I to też jest szalenie ważna kwestia. To był 84 rok, gdy Wes Craven nakręcił pierwszy koszmar z ulicy Wiązów, czyli w 84. wychodziła już piąta część Piątku 13. Kolejne mhm. części innych slasherów, masa przecież naśladowców piątku trzynastego, bo to jest, kurczę, gatunek tak wyeksploatowany przez kino, a to jest gatunek, który miał kilka kolejnych narodzin jakby. I to jest też fascynujące, że Wes Craven był ojcem tak jakby dwóch nowych narodzin, bo koszmar z ulicy Wiązów był czymś naprawdę nowatorskim w momencie, gdy ten gatunek już obumierał to on wystartował z czymś takim. A potem, do czego później przyjdziemy w latach 90., wystartował z krzykiem, gdzie po raz drugi jakby odnowił tak prosty i tak i tak przecież przeżarty już przez kino gatunek. Dokładnie nie? tak. Dlatego dla mnie koszmar to jest coś, co na mnie tak mocno wpłynęło, że ja po prostu... No, to był ten pierwszy raz. No to jak już zaczęliśmy w ten sposób, to powiem ci, że ja chyba też, jeżeli chodzi o jego filmy, to pierwszy widziałem koszmar z ulicy przy czym u mnie to wyglądało zupełnie inaczej, jak już sam zauważyłeś. Po pierwsze, no ty byłeś trochę starszy ode mnie, nie? Jak już oglądałeś koszmar, jak już mówiłeś, miałeś te pisemka i tak dalej. Ja, ja byłem dzieciakiem, który przypadkiem zobaczył koszmar po prostu w telewizji, pewnie nawet nie całe jeszcze, bo to było tak, jak już wspominałem, pewnie nieraz w tym podcaście takie oglądanie bez zgody rodziców, tak? Przez jakąś parę między drzwiami a framgą. I co ciekawe, ja jakoś oglądałem wtedy, znaczy ogólnie jak był jakiś horror, to ja byłem wiesz, zafascynowany po prostu. Och, ach, och, muszę obejrzeć. tak, Nie miałem bladego pojęcia o co biega w sensie przedtem. nie, Po prostu jak widziałem, że w, w zapowiedziach nie? na wieczór jest coś, że będzie horror, groza, no to starałem się na ile mogłem to zobaczyć. Ja oglądowałem wtedy różne filmy i różne filmy robiły na mnie całkiem spore wrażenie. Wiem, że też jakoś jak byłem mały, widziałem na czaki. czaki. I na przykład lalek się potem nie bałem, ale ja miałem takiego robota, który czasem się włączał przypadkiem, bo tam miał coś zepsute przy włączniku i potrafił w środku nocy zaświecić na czerwoną na przykład. To, to była taka zabawka robot, która tam ruszała lekko koma, głowa mu się kręciła, świeciła właśnie jakaś czerwona lampka i na dole miało takie kółko znaczy, takie ruchome kółko, i na tym kółku dwa kółka, które sprawiały, że to tak jeździło też trochę po pokoju czasami. I on czasami tak mi mrugał w nocy. Ja się bałem, że to jest trochę jak taki czaki, nie że mnie kiedyś dopadnie. <grym> Ale z Freddym było gorzej, bo Freddy właśnie dopadał ludzi w snach i to było potwornie przerażające. Zresztą dla mnie to jest do tej pory przerażający koncept, w tym sensie, że. To jest jak, nie wiem, coś za mną chodzi, nie? coś cię śledzi bez końca i nie możesz przed tym uciec, bo nawet jakby jedziesz na drugi koniec świata, to któregoś nie może cię dopaść. Tak samo jest tutaj trochę z Fredim, w tym sensie, że no nie możesz nie spać, tak? W końcu zaśniesz i w końcu będziesz bezbronny, tak? Możesz próbować kombinować, tak jak tutaj uciekać czy coś, przez długi, długi czas, nie wiem, wypić hektolitryt kawy, ktoś cię może cały czas budzić, ale w końcu padniesz. A jeszcze przy tych snach i Freddy, no to w końcu są te mikrodrzemki i tak dalej, po prostu organizm się wyłącza. Więc już w ogóle jesteś bezbronny w pewnym momencie i do tego Freddy w i no jest panem tego świata snów. Wiadomo, że to różnie potem w filmach bywa, ale no dla mnie to było bardzo przerażające, a dla takiego dzieciaka to już w ogóle, bo Wiecie, oglądałem to w środku nocy, znaczy w środku nocy, nie wiem, no wtedy to może i było o 20, 22, no bo dzieci się po wieczorince kładły spać, <głos> takie czasy. A potem miałem iść spać, nie? I widziałem coś o mordercy. Jeszcze ja w ogóle nie rozumiałem wtedy oczywiście, kim jest i dlaczego zabija do końca. Wiedziałem tylko, że jest jakiś przerażający, potwór, który dopada ludzi w snach i potem wracałem do łóżka po cichu i tak, no, no zaśnij sobie, no pobudzenia. No, dla mnie po pierwsze koncept, pomysł tego, a po drugie właśnie wykonanie, bo... Wykonanie też, no. I jego charakteryzacja, i, i rodzaj broni, to też to przecież było coś, czego coś kapitalnego, że facet chodzi z rękawicą i ma na rękawicy brzytwy takie ostre noże i to, no, no czegoś takiego nie było i ja się po prostu w tym zakochałem, a u mnie to w ogóle inaczej działało, bo u mnie w rodzinie to jest cała rodzina wychowana na kryminałach, na tego typu historiach i nigdy w zasadzie nie miałem żadnych zakazów, jeżeli chodzi o... Znaczy, jak byłem mały, no to powiedzmy o tej i o tej godzinie musiałem chodzić spać, więc nie mogłem oglądać kina nocnego, nie mogłem oglądać filmów w telewizji, ale nie miałem zakazów na horror. W momencie, gdy mieliśmy w domu wideo, a my bardzo szybko kupiliśmy wideo, w Polsce to jeszcze nie było zbyt popularne, gdy my już mieliśmy w domu i to nie miałem zakazów. Tam, przypominam sobie raz chyba, jak matka mi zabroniła Evil Dead* obejrzeć, to wtedy po prostu zachorowałem nie poszedłem do szkoły i obejrzałem, jak ona była w pracy. A tak to nigdy nie miałem. Tak, przecież Frediego właśnie, jak ja zobaczyłem to w gazecie, pokazałem zaraz mamie, to wszyscy się w tym w domu jaraliśmy. Ja pamiętam, jak w końcu ktoś załatwił pirata, to u babci oglądaliśmy rodzinnie Frediego. Takie jeszcze z napisami dla niesłyszących na, na VHS-ach zepsutych. Ja pamiętam, jak z matką oglądałem pierwszy raz piątek 13. to po prostu oboje oboje po robiliśmy, byliśmy tak przestraszeni, także pod tym kątem nie miałem problemów, ale to też teraz, teraz płynnie tak też przejdę do tego, że to też miało wpływ na mój odbiór niektórych filmów Wes'a, bo... Ja, ja niestety przez to, że, że dostęp do filmów miałem dość dobry w dzieciństwie i, i nikt mi nie zabraniał ich oglądać, to niektóre filmy sobie spaliłem przez to. Tak na przykład mam z e, Łowcą Androidów, to jest rzecz, do której nie powinienem się pewnie przyznawać publicznie. Obejrzałem to jako dzieciak, oczekiwałem, wiesz, filmu science fiction, pipi laserki, mhm. e, strzelanie i po prostu się tak spaliłem na tym filmie, że ja do niego już później nie powróciłem. I jakoś do dzisiaj mam wyrobiony w głowie obraz, że ten film jest nędzny. Tak samo miałem z lśnieniem Kubricka. Moja mama przybiegła z wypożyczalni, mówi, że jakiś genialny horror. Pan z wypożyczalni nowy dostał, specjalnie dla nas odłożył, bo wiesz, on już wiedział, że ja już mam te wszystkie horrory po pięć razy obejrzane, co on tam ma na półce, więc jak dostawał nowy, to odkładał, że będzie kapitalny. I też się wynudziłem jako dzieciak. I na przykład z łesem miałem to samo przy filmie, który z kolei skóra wiem, że lubi, czyli Wąż i tęcza. Ten film mi kompletnie nie przypadł za dzieciaka. W ogóle nie mam ochoty do niego wracać. Ja nie mówię, że to jest zły film. Wyraziłem się chyba jasno. Po prostu do mnie on nie dotarł, jak, jak, jak wiele innych horrorów. Szczególnie, że ja nie przepadam za voodoo i do dzisiaj za tym nie przepadam za takim tematem. I bardzo możliwe, że dużo tracę, ale to jest jeden z nielicznych filmów Wes'a, który ja wspominam źle. To ja tylko kończąc ten wątek dostępu, może powiem, że u mnie to wyglądało trochę inaczej, bo znaczy, po pierwsze właśnie też nie oglądałem tych horrorów, dlatego że no, ja byłem wówczas bardzo mały to leciało w telewizji, po drugie no właśnie o tej 20 trzeba było 21 już się kłaść spać, a to jednak leciało zazwyczaj później w telewizji a i ten magnetowid w moim domu pojawił się stosunkowo późno, zresztą wypożyczalnia na osiedlu też no, nie istniała od zawsze, także tak to ujmę a gdy już się pojawiła, to moi rodzice może i nie ma, i mieli niczego bardzo przeciwko horrorom. Zresztą sami je w tej telewizji oglądali. Ja z tego korzystałem, nie? Ale na tym wideo, może też głupio im było na przykład, wiesz, iść z takim małym Szymkiem do wypożyczalni i no poprosimy coś tam. I też nie byli fanami, nie? Z rodzicami akurat obejrzałem wszystkie możliwe części godzilni, które były w wypożyczalni. A horror to jednak raczej tymi nocami. I właśnie... Ja dużo horrorów też USA nadrabiałem dopiero potem, już jak byłem w liceum czy jakoś na początku studiów, po prostu dorywając się do jakiegoś DVD, czy pobierając po ten film skądś. Dlatego no, ten odbiór też jest w sumie istotny. I powiedziałeś teraz o tym Wężu i Tęcz, rok 88. Ja, szczerze Niewiele pamiętam z tego filmu. To, co, znaczy, on mi się podobał, gdy ja go widziałem pierwszy raz. I niestety widziałem go tylko jeden raz. Ale to, co mi najbardziej zapadło w pamięć, to, nie wiem, jakiś tam makijaż, te scenografia, w sensie tam te no, cmentarze, no. świeczki, tego typu rzeczy. I fakt, że to było coś nowego, no bo jednak to Haiti, wódu, zombiaki, niby motyw zombie, jest tam jakoś przemiliony przez kulturę, ale to właśnie dla mnie było coś nowego i to było w gruncie rzeczy dla mnie pozytywne zaskoczenie i też coś ciekawe, bo ten film powstał ogólnie, znaczy reżyserem jest Wes, ale scenariusz tam kilka osób pisało na bazie książki jakiegoś antropologa i właśnie różnych badań dotyczących wudu i obyczajów ludów Haiti i Rzeczywiście może, jeżeli widziałeś to jako dziecko, to widziałem już później, mając tam kilkanaście lat, już może nawet będąc pełnoletnim. I wtedy mi się to oglądało dobrze. Ale no to widać sytuacja inna odbiorcza. Ja w ogóle mam podobny problem, bo mówisz, widziałeś to raz i do tego nie wracałeś. Ja mam, ja mam podobny problem z wieloma filmami USA, dlatego powiedziałem na początku, że ja nie jestem osobą, która by mogła jakoś merytorycznie oceniać jego twórczość, bo ja po prostu dużo rzeczy widziałem za dzieciaka i już do nich nie wracałem. I mogę jedynie powiedzieć, jakie były moje odczucia i tak dalej, i nakreślić sytuację. Także ja do tego podcastu właśnie w taki sposób podchodzę. Jeżeli ktoś oczekiwał, że będziemy, nie wiem, analizować jak zmieniała się twórczość USA na przestrzeni lat, no to przepraszam, no to, to nie nie tak. Ja mam wrażenie, że w ogóle wąż i Tęcza to, nie wiem, czy to nawet nie był jeden z pierwszych filmów jego, jakie widziałem, bo ja tak kojarzę, że, że to był jeden z pierwszych VHS-ów, które wypożyczyłem. Jeszcze pamiętam ciągle reklamy na, na oryginalnych kasetach przewijały mi się Węża i Tęczy, ale no, ten film do mnie nie trafił, natomiast trafiły inne z, z wideo, bo, bo, bo ja y, też nie wiem, o jakim wieku my mniej więcej mówimy, jak ty mówisz, małego szy, Szymonka nie brali do wypożyczalni. Ja mówię bardzo tak... Y, ile ja mogłem mieć tutaj tej lat, 12, 13 te, tego typu wiek to była czwarta, piąta, szósta klasa podstawówki gdzie ja tak naprawdę w horror wszedłem i ja miałem wszystkie wypożyczalnie w moim mieście ob, obcykane kartę miałem założoną we wszystkich na siebie, nie na rodziców to, to oni, oni tam mnie znali, jak ja przychodziłem to wiedzieli, że przyszedł po chorobie, jeszcze, jeszcze pamiętam wiesz ja dorastałem jeszcze jak na straganach na, na tragowisku sprzedawało się pirackie kasety, potem jak to zniknęło ze straganów to z kolei przeniosło się do domów i ludzie w domach mieli na zeszyt takie wypożyczalnie Pożyczalnie to stamtąd też dużo horrorów mi się udało wyrwać. To, to wiesz, inne czasy zupełnie no, wchodziłem do Obcego Domu. Całkowicie. Wchodziłem do Obcego Domu, w dzisiejszych czasach niewyobrażalne. Nie? Półkałem tam gdzieś na trzecim piętrze w bloku. Dzień dobry, przyszedłem kasetę wypożyczyć. <śmiech> I ja tak wspominam dużo filmów. Nie wiem, Potwór z Bagien to nie był na pewno dobry film, a ja go wspominam super. Szoker wspominam bardzo dobrze, chociaż... Kompletnie bym musiał teraz sobie odświeżyć te wszystkie filmy okay. i powiedzieć, jak to teraz wygląda, ale wspominam bardzo dobrze. No, bo to był jeden z filmów, które wtedy miałem, do których miałem dostęp, i jakoś ten akurat do mnie trafił. To samo film. Deadly Friends. To jest Przyjaźń na śmierć i życie bodajże po polsku. Widziałem go raz w życiu, a, a mam jakoś takie strasznie miłe z nim wspomnienia. Po prostu trafiłem w dobry okres i jakoś tak w dobrym momencie te filmy obejrzałem. Przy czym to nie były żadne filmy, które miały na mnie jakiś wpływ. Tak jak właśnie to, od czego zacząłem, czyli Koszmar z ulicy Wiązów. Natomiast te filmy, które powinny na mnie wywołać jakiś wpływ, te obejrzałem jakoś trochę później. Bardzo dobrze, że nie miałem dostępu do takiego ostatniego domu po lewej w dzieciństwie, bo to no dzięki Bogu Hmm. bo b, b, pamiętając tamte czasy to wcale bym się nie zdziwił, jakby mi ktoś to wypożyczył jedenastolatkowi taki film bo na przykład jeszcze by nie oglądał pan w wypożyczalni, ale ja to obejrzałem akurat ten film, tak samo jak Wzgórza Mają Oczy dość późno Ostatni Dom Po Lewej obejrzałem, gdy Charisma go wydała czyli to, to nie wiem, nawet 10 lat nie minęło ostatnie dziesięciolecie mniej więcej, nie wiem Charisma, Kinogrozy Nie no, chyba już troszkę więcej, ale no coś takiego To był bardzo dobry film, ale on na mnie takiego wpływu nie nie wywarł, to znaczy obejrzałem go raz, bardzo mi się podobał bardzo mocny, bardzo ciężki film ale już nigdy do niego nie wróciłem to nie jest coś, co wspominam na tej zasadzie jak koszmar z ulicy wiązowej gdzie, że, że to był taki punkt gdzieś tam w moim fanowskim życiu który jakoś tam się odcisnął nie wiem, czy za późno obejrzałem ten ostatni dom po Lewej, czy o co chodzi ale to nie był film, który jakoś odcisnął pomimo że to, tego, że to był bardzo, bardzo dobry film Natomiast wzgórza mają oczy, jak już Cię nie dopuszczam do głosu, to już pociągnę myśl. No to też obejrzałem to w czasie, gdy, gdy ten film już niczym nie szokował. Gdy te, tego typu filmów e, z takiego gatunku survival horror było już mnóstwo. Gdy już nawet możliwe, że już miałem nawet obejrzany remake, zanim obejrzałem oryginał. Hmm. I, I, to tylko dlatego te filmy jakoś tam wiesz, nie odcisnęły się na moim tam życiu jakoś. Czy znaczy, ja większość z tych filmów oglądałem dość późno, a gdy mówiłem o małym szymku, no to to jakaś, no, też wczesna podstawówka, tak? Od pierwszej, ja czy znaczy wczesna, no, podstawówka od pierwszej do szóstej klasy, nie? Powiedzmy tak, i wtedy jedynie przez takie y, półlegalne oglądanie mogłem do tego dotrzeć, y, a, Teraz, tak też przede no ja też większość z tych filmów widziałem jeden raz i ja nie mam tak, że mi się któryś z tych, które teraz nazwałeś, nie podobał. Nawet właśnie, może zatrzymuję się na chwilę przy tych wzgórzach. Nie Wzgórza mają oczy 77 i potem sequel 84. Mam wrażenie, że sporo osób twierdzi, że i ten oryginał i remake są takie jakieś byle jakie i rzeczywiście niby jest sporo tych wszystkich survival horrorów, ale nie wiem, mnie te filmy się jakoś podobał. Nie były super, mają swoje minusy, ale właśnie też podobał mi się ten cały setting pustynny. To było dla mnie też jakieś takie przerażające, egzotyczne, gdy pierwszy raz to widziałem. Bo nie wiem, no w Polsce takiego krajobrazu chyba nie spotkamy, czy znaczy nie wiem, może gdzieś coś, ale. Nie wiem, ja nigdy na takiego nie trafiłem, to mi się bardzo podobało i do tego właśnie cały ten motyw tych takich mutantów, kanibali, bez tego też by nie było później, nie wiem, Aleksander ja bez USA Cravena nie mógłby zrobić w 2006 remake'u, nie? Nie byłoby całej nie. drogi bez powrotu, Long Turn, 2003 to chyba się zaczęło, czy jakoś tak i potem nie wiem ilu, już jest, chyba już jest pięć części, a z tego co mi się, znaczy Elin mi wspominała, że chyba będą kolejne, jedna czy dwie. Ja, już Nie, sześć już jest, bo ja już próbowałem rok no, temu. Okay. <laughs> Mu obejrzeć. Piątkę jeszcze dałem rady, szóstki już nie dałem. No właśnie, i znaczy, no sam mówisz, tak, że nie idzie to w dobrym kierunku, ale to są jednak w jakiś tam sposób też istotne serie dla tego gatunku, wydaje mi się, i no, dla mnie to też jest jakieś tam osiągnięcie USA, że to stworzył, i nie wiem, czy wcześniej były podobne Survival Horror, jeszcze z takim settingiem pustynno kanibalistycznym, mutantowym nie wiem jak to ująć i wspomniałeś też o ten ostatni dom po lewej to jest jeden z jego pierwszych produkcji o tym filmie też pisał Marcin Królik jeden z naszych słuchaczy na swojej stronie i tam właśnie wspominał, że ten film wyróżnia się na tle innych produkcji takich istotnych w latach 70 -tych, 80 -tych, tam że wyróżnia się unikatowym stylem, pewną grą na kontrastach i właśnie tym, a nie nawet tą dawką brutalności, która nawet jak na tamte czasy była też bardzo duża. I akurat z tym jestem się w stanie zgodzić. Ja też oglądałem ten film dopiero, gdy wydała go Charizma. Wcześniej nawet o nim nie słyszałem. Wtedy obejrzałem i oryginał, i remake. I akurat remake... Też nie oglądało mi się źle, ale jednak w stosunku do oryginału wypada moim zdaniem trochę gorzej. Ten oryginał, on jest makabryczny. Ja właśnie nie pamiętam scen brutalnych. Ja pamiętam tylko, że mnie się to oglądało źle. W sensie czułem dyskomfort, że ten film taką jakąś swoją surowością, też jeżeli chodzi o efekty, obraz, sprawiał, że... Wiecie, to jest poważna tematyka, tak? Rape and Revenge. Czasem powstają obrazy, które traktują to tak po macoszemu, po prostu chcą zaszokować czy coś, a u Cravena właśnie to nie chodziło o szokowanie, to chodziło o stworzenie właśnie bardzo mocnego klimatycznego obrazu i to się udało. Ten film no, zrobił na mnie ogromne wrażenie. I no, nie mogę powiedzieć, że mi się podobał, że to był przyjemny sens, bo oczywiście by to miało źle, ale no, jest to ważny, istotny horror dla gatunku. No I to właśnie też to, co mówisz, to też jest sukces filmów, że widz czuje się źle. Ja często podkreślam, że nie przepadam troszeczkę i może dlatego te filmy aż tak do mnie nie trafiły za takimi filmami, na których czuję się źle. A tutaj takie właśnie były i ostatni dom po lewej, no to to już w ogóle yy, nie wymaga jakiegoś uzasadnienia i tak samo Wzgórza Mają Oczy, które właśnie tym miejscem akcji, sama ta pustynna sceneria powodowała, że widz już czuł się tak, a nie inaczej. Może połączymy się teraz ze skórą i damy mu na chwilę głos, co ty na to, nim przejdziemy do tych najnowszych produkcji. No dobrze, dobrze, jasne, jasne. Dobrze, to... No dobra, Skóra, dobra, to ja sobie pozwolę jak zwykle przerwać Szymasowi, to powiedz nam, yy, cześć w ogóle Skóra i powiedz nam, co myślisz o Łesie i ogólnie o jego twórczości. Hey, witam serdecznie. Odnośnie... Wes Cravena to muszę powiedzieć, że jego twórczość według mnie ma jakość taką, takiej sinusoidy. Raz idzie w górę, raz idzie w dół i właściwie no, jeżeli ktoś jest początkujący, to właściwie tak trafia raz w dobry, raz w zły film i przez to może się zniechęcić i no ja jestem taką osobą chyba. I, twórcy, i podejście do tego twórcy mam takie ambiwalentne chociaż tak, no tak podsumowując to podsumowując już na samym początku w sumie ten twórca mnie nie ziemi nie parzy czego dowodem jest film, który właśnie skończyłem oglądać i teraz lecą napisy końcowe przede mną słyszycie muzykę z tego filmu Czyli 81 rok, produkcja Deadly Blessing historia pewnej grupki dziewczyn, która zamieszkuje dom gdzieś na wsi w Stanach Zjednoczonych, obok Amiszów i jakby mamy konflikt pomiędzy tymi ludźmi Teksasu powiedzmy a tymi e, religijnymi e, amiszami, którzy też nie do końca są amiszami, bo to jest jakiś tam odłam, prawda, żeby nikogo nie denerwować i mm, jest to film no, o, ciągnący się, dłużący się, nudnawy, taka czwóreczka szczerze mówiąc a było to coś, co mnie zachęciło już samym opisem no bo człowiek ginie zabity przez traktor to akurat mnie skusiło do tego, żeby obejrzeć jak najszybciej tę rzecz bo od razu narzucały się klimaty wiejskie, co uwielbiam no niestety oczywiście źle sobie to przetłumaczyłem bo chodziło o wypadek po prostu Wypadek, w którym traktor jakby uczestniczy. No i to jest Deadly Blessing. I to jest taki okres przejściowy, w którym mamy Swamp Thing, czyli coś o potworze z bagien, no, ekranizacja komiksu. Dla mnie to było po prostu tak cienkie, że no, lepiej obejrzeć w potwora z Czarnej Laguny z lat 50., wcześniej był Stranger in Our House no akurat ten film z lat 70 jeszcze u mnie czeka na obejrzenie już, już go mam, już, już podejście już w zeszłym roku miałem nawet wersję na DVD okazało się, że mój player nie odtwarza tego DVD i miałem obraz czarno-biały więc zacząłem oglądać 10 minut i to tutaj też było fajnie no i teraz cofamy się oczy mają wzgórza na, na wzgórza mają oczy no i dla mnie ten film to jest jakby dla mnie jest niezrozumiałe dlaczego osiągnął tak duży sukces chyba z tego względu na facjatę tego brzedala głównego kanibala no, dla mnie to jest ten film, to jest to jest, to jest takie lekkie kuriozum. No, można, można mu przyznać tutaj takie um, stworzenie jakiegoś tam podgatunku, czy może zasianie podwalin e, pod ten gatunek taki no, pusta pustynia, e, pustka i jakieś kanibale ganiają Nie, ja, ja, ja negatywnie oceniam tę produkcję. W przeciwieństwie do. Y, Pierwszego filmu, debiutu Wes'a z 1972 roku, czyli Ostatni dom po lewej stronie. Jest to film, no, powiedziałbym, bardzo dobry, od którego właściwie spokojnie można zacząć oglądać filmografię, poznawać Wes'a Cravena. Film o przemocy, pokazujący przemoc, bardzo mocny, ale to nie jest sama przemoc dla efekciarstwa, dla samej przemocy. To jest film składający do przemyśleń to, to prawda, co mówię, aczkolwiek no, podejrzewam, że to, co mówię, to jest banalne, bo niestety Deadly Blessing z 1981 doprowadziło mnie do stanu mm, Zupełnego, zupełnego szaleństwa, bo jest godzina 4.41 dlatego to co mówię no nie, nie będzie zbytnio składne i oryginalne yy, dzięki Wes <grybujesz> yy, ale, ale ostatni dom po lewej stronie ja myślę, że to jest koniecznie to jest koniecznie rzecz do obejrzenia yy, i to jest coś co okaże się czymś innym niż podejrzewacie. Jeżeli ktoś obawia się tutaj bezmyślnej przemocy i wręcz gore, to ja tego tak nie odebrałem. To jest, to jest film o tym, jak jakby twardsi, silniejsi znęcają się nad słabszymi i nad bezsensem przemocy, jest tam taka zapadająca scena w pamięć, nawiązująca do takiej znanej fotografii, w tym momencie nie pamiętam autorów i nazw, ale to była taka fotografia, gdzie... Jednemu chyba z Wietnamczyków na jakiejś wojnie ktoś, żołnierz, czy ktoś przykłada do głowy pistolet i tutaj jest ta fotografia zacytowana i przerodzona w scenę. Tak więc bardzo świadomy zabieg i w bardzo znaczącym miejscu, w znaczącej scenie daje, daje znakomity wydźwięk, taki globalny powiedzmy. Czyli ta grupka ludzi, która znęca się nad jedną dziewczyną, no to to urasta do rangi symbolu pod koniec tego filmu, właśnie między innymi dzięki tej sceny nawiązującej do, do klasycznej fotografii. Okej, okay, a jak oceniasz późniejsze produkcje? Nie wiem, na przykład Koszmar z Ulicy Wiązów, o którym mówiliśmy samą postać Frediego Kruegera? No, Freddy, wiadomo, trzeba oddać tutaj Wesowi, że udało mu się stworzyć ikonę horroru, natomiast, no, ja nigdy nie byłem fanem Frediego. jakoś nigdy mnie on nie przerażał, oczywiście, no, Pierwsze jako dziecko, no to najtrudniej przejść przez te jego charakteryzacje. Ale potem, jak zacząłem się wgłębiać, no to. No, to nie jest, to nie jest mój bohater. Tak bym powiedział. Jakby za mało dla mnie tam tajemnicy w, tym, w tej postaci, i jakby to, że on morduje w snach, jakby od razu dla mnie. Dla mnie te historyjkę daje na taki poziom fantazji i nawet teraz jak jest 4.44 i, i muszę walczyć ze snem podobnie jak bohaterzy całej tej serii to, no to jakiejś grozy nie czuję. Tak więc 84 rok i to jest właśnie wkroczenie Wes'a Krivena w lata 80. Oczywiście, tak więc ja tutaj jestem na plus. Na plus. Deadly Friend nie oglądałem, Chiller, kilka odcinków Twilight Zone z lat 80. I Tutaj właśnie przechodzimy do tego, co oceniłbym bardzo pozytywnie, czyli Serpent and the Rainbow. Historia złudów w tle w głównej roli z Billem Pullmanem, który zagrał u Davida Lynch'a w zagubionej autostradzie. I myślę, że ten aktor właśnie może być tutaj takim łącznikiem pomiędzy horrorem, a takim... No, może nie do końca postmodernistycznym odbiorem filmu, znaczy receptą na film, ale no, coś tutaj jest na rzeczy. Coś tutaj jest na rzeczy, o czym nie powiem o 4.46. Historia złodu nieoczywista, taka pogmatwana, zaskakująca, wciągająca, właśnie jakby z takim elementem no, nie odłasa Cravena, jakby coś więcej jest w tym filmie. To jest też film, który polecam każdemu. Znaczy, no, tak, każdemu. Zaraz idę dać babci do obejrzenia. Natomiast za Szokera, no to ja podziękuję. Na mnie to nie zrobiło wrażenia. No, no trudno. No dobra, a co z latami 90. -tymi? Ludzie pod schodami. 91. rok i ten tytuł bardzo mnie zachęcał. Już sama nazwa tych ludzi pod schodami moją wyobraźnię pobudzała, ale kiedy obejrzałem, to było bardzo rozczarowujące. Potencjał zupełnie nie a Były tam te, te... To, to, to są te typowe domy jednorodzinne, gdzie są schody i pod schodami jest piwnica i coś tam jest złego. No, motyw wielokrotnie przerabiany, ale tutaj się to nie udało. No i znowu teraz idziemy w górę. Bo to jest kolejna rzecz, którą bardzo chwalę, czyli New Nightmare 94, czyli nowy koszmar Wes'a Cravena, dzięki któremu patrzy na postać stworzoną przez siebie w zupełnie nowy sposób, czyli bawi się filmem, bawi się kinem, już jest postmodernizm pełny. To, co było zapoczątkowane w takiej pogmatwanej strukturze Rainbow and Serpent, tutaj nabiera wspaniałych barw i jest czymś, co miłośnik kina w ogóle może się delektować i, i, i z przyjemnością oglądać. Dlatego polecam. I to jest właśnie taki wstęp, taki wstęp do całej serii krzyków, co kontynuuje właśnie postmodernizm postmodernizm w horrorze to jest, to jest, to jest to czyli krzyk, raz, dwa, trzy, cztery polecam no nawet czwórkę też bym polecił aczkolwiek musiałbym sobie to wszystko odświeżyć jedynkę, no to każdy fan horroru powinien obejrzeć zdecydowanie no i teraz zauważcie, że, że jest tutaj yy, seria dobra jest tutaj jakby zwieńczenie twórczości Wesa Crewena. I pomiędzy te są powpieprzane takie Music of the Heart. To jest, to jest musical, co do którego jak patrzę, musical. Jak patrzę na okładkę, to mnie odrzuca. I jest tak, Cursed to jest świat Wessa Krevena, czyli horror. Ja tego nie chcę pamiętać. Ja tego nie pamiętam. To dobrze, to dobrze. Ja tego nie pamiętam. To, to dobrze. I jest Red Eye. I to było ciekawe właśnie, bo Wes Craven w tym samym roku, 2005, wypuścił dwa filmy. Kerst, którego nie chcę pamiętać i, i nie pamiętam. I Czerwone Oko które bardzo byłem napalony, bo tutaj jest Cillian Murphy, bardzo znakomity, no dobry aktor, Rachel Adams i pomysł, czyli wszystko dzieje się w samolocie. To była lepsza produkcja, ale też pozostawiająca w bardzo dużym, niedosycie rozczarowaniu. No od biedy, od biedy to można było obejrzeć, ale no to było lepsze od Kirst, ale... Odbiedno, no to, to nie było to, co fani Krywy na twórcy krzyku oczekiwali. Również Paris, że ten, tam nie pokazał w tym krótkim szorcie, że, że, że lubi te postmodernistyczne układanki. On to chyba to lubi tak skakać. To to nie było ta opowieść o wampirze tutaj zupełnie, zupełnie nie była czymś ciekawym w kontekście całości. Pamiętam dobrze, że to było rozczarowanie. Paris, że ten mówię o fragmencie Wes'a Carrivena no i przedostatni właściwie taki ostatni film e, oryginalny czyli bez, bez serii I tutaj, już, i tutaj już mamy ocenę moją na IMDB konto było założone 3 na 10 to była taka produkcja skierowana do nastolatków ja pamiętam, że ta 3 na 10, a nie 2 na 10 to była chyba za jakąś jedną scenę takiego przebierania się za jakiegoś nastolatka, czy nastolatek był przebrany za kogoś. Nie pamiętam, ale to, to podniosło ocenę i to była jedna taka, taka scenka, którą teraz z chęcią bym sobie przypomniał, co to było. To, to, to była jedyna wartościowa rzecz w tym filmie, którą można było obejrzeć, słuchajcie ale całe szczęście zakończył swoją filmografię krzykiem czwórką, czyli nawiązaniem i powrotem, no, no wyrównaniem tej sinusoidy do góry i ja myślę, że no łesa troszkę trzeba obejrzeć, zobaczyć jak marnował swój talent i zobaczyć też jak wykorzystywał te przebłyski no nie chcę mówić no geniuszu w pewnych momentach tak ale, no widzicie, no widzicie, no jest to ale, jest to ale. Myślę, że każdy w jego twórczości znajdzie coś, co mu się spodobać może bardzo, bardzo i coś, co może mu się nie spodobać zupełnie. 04 2.52. Ja myślę, że jest tutaj pojedynszy wobec, aby powiedzieć, wszystkim okej, okay, fajnie dobranoc skóra noc, skóra, z tym panem już się rozłączamy tak, panu już dziękujemy nie mam problemu z zaśnięciem dobra, nie będę udawał ale idę teraz spać na prawdę Cześć a my może się odniesiemy, nie? No mniej więcej w zasadzie to, co mówiłem. Znaczy skóra, po pierwsze, miałem wrażenie że dość negatywnie ocenił ogólnie twórczość. W ogóle ze skórem ja nie wiem, co my robimy razem, no bo on ocenia pozytywnie te rzeczy, które ja negatywnie, nie? I na odwrót. Ja jeszcze nie wypowiadałem się chyba tylko z tego, pomijając te ostatnie, ostatnie tam naście lat, do których za chwilę przejdziemy, nie wypowiadałem się chyba tylko na temat w mroku pod schodami, o którym mówił y, Skóra. Ja ten film widziałem też dość dużo razy, też właśnie w, w erze VHS-u i pamiętam, że wtedy mi się to okej okay za dzieciaka oglądała, ale jak teraz sobie wspominam, to ten film nie był dobry. Faktycznie, szczególnie w momencie, gdy przed chwilą rozmawialiśmy o, o takich produkcjach jak Ostatni Dom po lewej, czy Wzgórza mają oczy i nagle mamy przejść do takiego, to był taki, taki dość jednak lajtowy, taki... Mm, Pomimo, że on z 91. roku, początek lat 90. to taki jednak, mam wrażenie, mocno osadzony już w tej epoce. Także tego filmu też jakoś najlepiej nie wspominam. A ja w ogóle tak sobie teraz uświadomiłem, że nawet go sobie nie wypisałem i nie wiem, w ogóle nie kojarzę po tytule, nie wiem. Ja szczerze nie, nawet nie pamiętałem, że to Wes Craven robiła. Doskonale pamiętałem ten film, ale nie kojarzyłem go z Cravenem. I dopiero właśnie patrząc na, na filmografię i słuchając skóry, to jakoś tak skojarzyłem, że że przecież ten film widziałem dużo razy. No ja też jestem bardziej pozytywnie nastawiony od żagłocznego skóry. I teraz co tam wymienił? Wymienimy Get Eye na przykład. To nie jest horror, tak? To jest thriller. Reżyserem był Cravens. Za scenariusz odpowiadał Karl Ellsworth. Ten od remake'u Ostatniego Domu po lewej. I no To jest thriller, sporo akcji dzieje się w samolocie i to jest moim zdaniem bardzo dobry film. Co ciekawe, ja o nim nie słyszałem nic a nic. Widziałem gdzieś chyba DVD polskie, tak mi się wydaje, bo jakoś utknęła mi ta grafika reklamowa tego filmu albo plakat, jeżeli to leciało u nas w kinach i tyle. I potem o nim nie słyszałem, nie słyszałem, aż któregoś dnia jechałem do Niemiec. Nie pamiętam, czy to było na Erasmusa, na jakieś tam stypendium, czy co. No, jechałem do Niemiec i w autokarze zaczęto wyświetlać właśnie Red Eye. I zobaczyłem na ekranie Wes Craven jako dyrektor. No, i tak sobie mówię, kurde, no, miałem tam iść w kim albo słuchać podcastów. Ale mówię, no kurczę, jak Craven to zobaczę. I kurczę, to był całkiem niezły film. I w ogóle bym się nie spodziewał, że Craven nakręci fajny thriller, a mnie się to podobało. A ty widziałeś, że No właśnie ja, ja z ostatnią dekadą, czy nawet więcej, mam ten problem, że ja ogólnie Wes Craven bardzo mało kręcił w tym czasie, ale ja w zasadzie prawie nic nie widziałem. Dlatego u mnie to było tak, że mm, obejrzałem ten ostatni koszmar, nowy koszmar Wes Cravena, który zresztą widziałem w kinie. Miałem tę przyjemność, a ja w tej chyba byłem w pierwszej klasie liceum. I też byłem za młody na ten film, bo on mi się wtedy nie spodobał. Ja wtedy byłem za bardzo podjarany całą serią. W podstawówce pamiętam, jak czekaliśmy, aż, na, aż w wypożyczalniach pojawi się Szóstka, która przecież teraz oglądając to w tej chwili jest beznadziejna. A wtedy ja byłem tak podjarany i tak mi się podobało, że, że potem jak poszedłem na ten nowy koszmar ciesząc się, że, że jest kolejna część i zobaczyłem coś, coś co mi zaczęło rozkładać tę serię, Coś, co wiesz, z punktu widzenia dzisiejszego wydaje mi się genialne, no, kapitalne. No, no. To wtedy kompletnie to do mnie nie, nie trafiło. No bo przecież, jeżeli chodzi o koszmar z ulicy Wiązowej, to Wes Craven nagręcił pierwszą i siódmą część i nagręcił dwie najlepsze części. Już nie powiem, dwie do, że to były jedyne dwie dobre, bo mi tam te środkowe niektóre też się podobały, ale gdy robiłem sobie powtórkę kilka lat temu z całego koszmaru, no to to dużo straciło. To było widać, że naprawdę tam dużą rolę odgrywał sentyment i taka szóstka to jest po prostu koszmarna, jest po prostu beznadziejna, a, a ja pamiętam jak się w ósmej klasie tym jarałem, jak mi się to podobało. I właśnie kontynuując myśl po nowym koszmarze, wydawało mi się, że widziałem tylko krzyki. Teraz widzę, że widziałem też wampira w Brooklynie, o czym se, z czego se chyba nie zdawałem sprawy też, że to jest Craven. To jest komedia z Edim Murphy. I tak, to ograniczyłem się do krzyków. Nie widziałem koncertu na 50 serc, nie widziałem Red Eye, chyba nie widziałem Przeklętej, chociaż tutaj głowy sobie nie dam uciąć. Nie widziałem z zakochanego Paryżu. Niestety widziałem Zbaw mnie ode złego i to był naprawdę bardzo zły film. To był, naj to był najgorszy film Wesak na jaki widziałem. I to nie tylko najgorszy film Wesak Raven, jaki widziałem, to był to jeden z gorszych filmów ogólnie, jakie widziałem. To mnie trochę, trochę mnie zachwiało moją wiarę wtedy na, na chwileczkę w Krzyk 4, bo ja w Krzyk 4 wierzyłem po prostu, że ten film nie ma szans się nie powieść a chwilę przedtem obejrzałem to z mnie ode złego i tak na chwilę miałem troszeczkę obaw czy, czy to ten... mando go złączyło i nie będzie go w drugiej części podcastu no przecież to jest, nie wiem, film. Przecież jest tak zły, że się pojawiły I... Co, to no, podobał no, ci się z mnie ode złego tak podobał mi się nie rozumiem ja po prostu patrzałem i nie wierzyłem w to co widzę nie wiem, nie wiem. No, no, no. No ale, ale, ale też nie chciałbym temu poświęcać przynajmniej z, mojego, z mojej strony. Jak chcesz chwalić, to chwalę, a ja nie będę wchodził w dyskusję, bo, no bo, no bo to wszystko, co ja mam do powiedzenia na temat tego filmu. Po prostu był zły. Znaczy no to nie, to akurat w tym jednym punkcie się nie zgodziło. Ja też z tego okresu widziałem tylko krzyki Red Eye i Zbaw Mnie Ode Złego. Nowy koszmar oczywiście też na plus. Świetna rzecz. A Red Eye już mówiłem, a Zbaw Mnie Ode złego. Ty no, zjechałeś go teraz tak totalnie no, i no. znam kilka osób, które no, nawet nie będę mówił, że krytykują, jadą po tym filmie, mówią, że to w ogóle beznadzieja, że to nie kryje, że coś tam, ale mnie się wyglądało bardzo dobrze i dałem się złapać na wszystkie twisty i trzymał mnie w napięciu od początku do końca. No nie wiem, no, ja mam bardzo pozytywne wspomnienia z tym filmem, nawet chciałem go ostatnio odświeżyć, ale przez te wasze krytyczne opinie troszkę się boję, bo Naprawdę, ja temu filmowi chyba dziewiątkę na Filmwebie. To oznacza, że mi się musiał bardzo o, mocno podobać zaraz po seansie. A tu wszyscy ły, ły bez nadziei, a w ogóle dobrze, że Kevin tym nie skończył, bo coś tam. No, ja bym mu nie ja wiem, dwójki chyba nie do naprawdę <laughs> dla mnie to, to Momentami miałem wrażenie, że oglądam karykaturę horroru. W ogóle zabawna sytuacja, bo myśmy kiedyś, tak jak ty, ty powiedziałeś, że my go krytykowaliśmy, myśmy kiedyś o tym długo rozmawiali, gdzie tylko Szyma skumał, że nasza rozmowa jest bez sensu, bo Jerry robił recenzję na, do masy kultury filmu o podobnym tytule. Zbaw nas ode złego. Zbaw nas ode złego. No ja byłem przekonany, że on rozmawia o tym i ja i rozmawialiśmy chyba cały weekend, co jakiś czas do... Do tego wracając na Facebooku, gdzie ja myślałem, że on rozmawiał o filmie zbaw mnie ode złego, on rozmawiał o zbaw nas ode złego. I tylko Szymas zrozumiał, że oba jesteśmy w błędzie, ale my nie rozumieliśmy Szymasa, jak próbował nam to wyjaśnić. I taka rozmowa kompletnie bez sensu. Potem ja sięgnąłem po podcast, słucham podcastu, mówię, o czym on gada, nie co to za film? To <sum> się może też powiedzmy, słuchaczom tak na wszelki wypadek, bo zbaw mnie ode złego Cravena, 2010 rok. To jest w oryginale My Soul to Take i to jest taki. No, Teen Slasher, tak? Mamy miasteczko, tam siódemkę czy ósemkę Miejs miejską legendę dzieci, tego typu znaczy takie, takie. młodych ludzi, tak, i coś ich tam wybija, a zbaw nas ode złego to jest film sprzed roku, czy sprzed dwóch lat, Deliver Us from Evil, i to jest film o dwóch, znaczy to jest o film o policjancie, który współpracuje na skutek pewnych wydarzeń, że trzeba współpracować z księdzem i musi przeciwstawić się przestępcy, który jest opętany i to potem przez jakiegoś tam silnego demona dobra, trochę kręcę, ale no mniej więcej o to chodzi, mamy opętanie, policjanta i księdza Hello Hello Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine <laughs> I don't think so What's that noise? Popcorn You making popcorn? Oh, I'm getting ready to watch a video Really? What? I'll some scary movie to może Mando w tym momencie jeszcze oddamy głos naszemu drugiemu gościowi, tym razem bez komentarza, gdyż w momencie nagrywania jeszcze tego głosu dokładnie nie znamy, znaczy głos kojarzymy, ale nie znamy treści, które głos ten nam przekaże. Zapraszamy do wysłuchania krótkiej opinii Jerego. Witam Was panowie bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy Nawiedzonego Podcastu. Mimo ograniczeń czasowych postanowiłem powiedzieć parę słów o Łosie Craveny, czyli twórcy horrorów, który jest mi bardzo, bardzo bliski, bo mimo, że to nie jest człowiek, który słynie z równego poziomu swoich filmów i zdarzało mu się w karierze wpadki, to kilka przynajmniej jego produkcji to są filmy, które zapisały się w historii kina, w historii horror horroru i filmy, które ja bardzo lubię. Zaczynał gdzieś jeszcze w latach 70., i ja go zaliczam do takiej trójki młodych gniewnych tamtego okresu, czyli twórców, którzy postanowili zrobić coś nowego w kontrapunkcie do tego, co serwowały nam lata 60., i wszystkie Monster Movies i Animal Attack z tamtego okresu. Do tej grupy można zaliczyć Toby Hoopera z jego teksańską masakrą mechaniczną, George'a Romero i właśnie Wes Cravena z ostatnim domem po lewej. Ja osobiście tego okresu specjalnie nie znam. Nie widziałem ani ostatniego domu po lewej, ani Wzgórza Mają Oczy, który zrealizował krótko po tym, ale filmy z, właśnie z lat 70. mają tyle samo fanów, co przeciwników. I mimo, że można dyskutować, czy właśnie ten taki film jak Wzgórza Mają Oczy to produkcja dobra czy nie, to patrząc z perspektywy całej kariery, to wydaje mi się, że właśnie z tej trójki młodych, gniewnych, która debiutowała w latach 70 mimo wszystko chyba Craven ma taką najciekawszą karierę. Toby Hooper mocno się pogubił tak na tą sprawę teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, mimo że zrobił jeszcze kilka fajnych produkcji, to bywało z tym różnie. George Romero się skupił już tylko i wyłącznie na zombie, a West Craven próbował. Próbował różnych rzeczy z różnym skutkiem, ale bardzo, tak jak wspomniałem na początku, ja wiele filmów pod jego ręki bardzo lubię. Pierwszym horrorem jego autorstwa, jaki ja kojarzę, to koszmar Koszmarzuicy Wiązów oczywiście. Dla mnie seria kultowa, seria, która wykreowała ikonę nagrozy Frediego Krugera, którego ja bardzo lubię. Wbrew temu, co mówi Skóra, że to jest taka postać trochę miałka i skażona takim zbyt dużą ilością bezpośredniości i, i braku tajemnicy, mi się zawsze ta postać strasznie, strasznie podobała przez to, że to jest morderca ze snów, a dla mnie to jest taki element, który no, podbija stawkę, no bo nie wiem, czy może być coś bardziej przerażającego niż to, że nie możesz odpocząć i położyć głowy do poduszki, bo, bo coś będzie na ciebie czyhało i nie wiem, wciągnie cię w łóżko i wypluje w fontannie krwi. Oprócz Frediego filmem Wes'a Cravena, który ja bardzo lubię i bardzo szanuję jest Wąż i tęcza. Film o voodoo, czyli tematyce, która z jednej strony wydaje się być samograjem, z drugiej strony jest dosyć rzadko poruszana. I ten film to jest dla mnie rewelacja. Ja pamiętam, jakie ogromne wrażenie na mnie zrobiła ta produkcja. Przede wszystkim takim dusznym klimatem i takim stylem, który no, przywodził mi na myśl wręcz taki styl paradokumentalny czy dokumentalny. Ja po prostu oglądałem to z wypiekami na twarzy i według mnie to jest jedna z bardziej niedocenionych produkcji spod ręki USA Cravena. I jest to też film, w którym właśnie widać ten talent Cravena do tworzenia atmosfery i realizacji jakichś swoich autorskich i ciekawych pomysłów. Tak jak wspomniałem, no nie zawsze się to udawało, bo wcześniej chociażby zrobił przecież ekranizację potwora z bugiem, która będzie pamiętana chyba tylko ze względu na walkę na miecze. Przynajmniej ja ten film tak zapamiętałem i który raczej uchodzi za porażkę. No, też wspomniałem niejedyną w karierze Wes'a Cravena, ale nie ma co się nad tym rozwodzić. Bo tak jak najjaśniejszym punktem lat 80 był właśnie wąż i tęcza, to w latach 90 Kraven Craven nabrał no, wyraźnie drugiego oddechu. Najpierw nowy koszmar Wes'a Cravena, czyli powrót do Freddiego Krugera, który okazał się filmem rewelacyjnym, który pokazał w 100% jak... Yy, ten twórca zna i kocha kinogroź, jak umie się nim bawić. I był takim powiewem świeżości i dla tej serii, ale także jakby w gatunku horroru. Bo oczywiście nie był to pierwszy film, który można powiedzieć opowiadał o, o, o filmie w filmie, ale tutaj ta warstwa metatekstowa była bardzo istotna i bardzo fajnie poprowadzona. Do perfekcji zostało to doprowadzone w krzyku i całej serii, o której zaraz chłopaki, chłopaki będą tutaj dużo mówić. I dla mnie to jest seria kultowa i rewelacyjna, przede wszystkim ze względu na to, że trzyma bardzo wysoki poziom przez wszystkie cztery filmy. Można się kłócić, czy wszystkie są równie dobre. Ja jestem zdania, że naprawdę każda z tych produkcji broni się wyśmienicie i daje taką jakąś swoistą cegiełkę do całego tego takiego produktu i całej tej franczyzy, jakim jest Krzyk. Ale ostatnie lata jego twórczości to nie tylko Krzyk, ale także parę innych filmów. Próba Tillera, jakim jest Red Eye, który ja wspominam całkiem dobrze, mimo że ten film nie cieszył się specjalną popularnością. Przeklęta, czyli powrót do współpracy z Kevinem Williamsonem. Film, który jest no powiedziałbym sobie dosyć mocno objeżdany w środowisku fanu grozy. Ja go miałem szerokim ukiem, ale kiedyś się już zabrałem za sens, okazało się, że to jest naprawdę całkiem porządny kawał rozrywki i wydaje mi się, że właśnie ten duet, który dał nam krzyk, próbował zrobić tutaj coś podobnego, czyli zaserwować taką dekonstrukcję kina wilkołaczego ala dekonstrukcja slashera w krzyku. Nie do końca wyszło to tak udanie jak w, no, w kultowym klasyku, ale wydaje mi się, że tutaj ten film jeszcze może mieć szansę na jakąś taką drugą młodość i może być jeszcze odkryty. I tak na ono sprawę, poza czwartym krzykiem, to jest ostatni film Cravena, który ja widziałem. Mam spore braki w filmografii, będę je pewnie stopniowo nadrabiał. Mówię, mimo że mam świadomość, że to nie jest twórca jakiś specjalnie równy, bo oprócz dzieł genialnych i kultowych zdarzały mu się ewidentne wpadki. Ja mam do niego bardzo duży sentyment, bo na filmach takich jak chociażby właśnie Koszmar z ulicy Wiązów, czy Wąsi Tercza", Tęcza, ja jako Fangrozy się wychowywałem i nie zawsze do nich będę wracał z sentymentem. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest twórca taki, który gdzieś tam ma taką charakterystyczną swoją rękę i te filmy jego bardzo, bardzo przyjemnie mi się ogląda. Nawet jak nie są to jakieś wybitne produkcje. Tyle ode mnie i zapraszam już na dalszy ciąg dyskusji. No dobra, no i na sam koniec został nam krzyk, który powinniśmy tak naprawdę omówić w osobnym podcaście, bo już jest, y, ta rozmowa już przybrała zbyt długą formę. <śmiech> <śmiech> krzyk, za który tak naprawdę nie wiedzieliśmy czy się brać, bo świetny podcast na ten temat zrobili już Jerry z Filipem y, na Jerry Tales. Oczywiście podlinkujemy, nie? No podlinkujemy, ale właśnie w tym roku wyszedł serial, o którym zrobimy osobny podcast i tak naprawdę to skłoniło nas, żeby troszeczkę dłużej jeszcze o krzykach porozmawiać, bo, bo o serialu chcielibyśmy powiedzieć, a jak już mówimy o serialu, no to, no to warto by było jednak się cofnąć i opowiedzieć o całej genezie tego, tej serii. Tak i myślę, że właśnie teraz zrobimy to w tym miejscu, przy czym znowu to nie będzie jakaś ultra hiper analiza nie będziemy podawali też wszystkich ciekawostek, intertekstów czegoś takiego, bo tego jest za dużo zwyczajnie, nie da się tego podać nawet w półtorej godziny czy coś, a znowu wszystkie te takie smaczki też warto wyłapywać na własną rękę, po prostu oglądając te filmy. Myślę, że porozmawiamy sobie po prostu ogólnie o tym, czym jest krzyk, dlaczego oceniamy go tak, a nie inaczej i prześlizgniemy się po prostu przez tę serię i na tym skończymy. Ja od razu zacznę od tego, że ja jestem po prostu mega fanem krzyku. To jest jedna z moich ulubionych serii, jedna z, moim zdaniem jedna z najlepszych serii w ogóle, jakie powstały w tym gatunku i to jest znów odrodzenie, yy, odrodzenie slashera. Nie wiadomo już które, no bo to są lata 90., pierwszy krzyk to jest 96 rok, czyli kilkanaście lat, prawie 20 lat po powstaniu y, pionierów y, w, w tym konkretnym podgatunku horroru, a pomimo wszystko to jest coś nowatorskiego. Craven stworzył serię, która od początku miała w pewien sposób się nabijać y, z tych utartych schematów. A jednocześnie je powtarzać. Stworzył serię, która szła dokładnie wyznaczonym torem, takim torem, jakim, jakim mają iść, iść slashery, ale jednocześnie rozmontowywał te slashery na, na, na części pierwsze. Ostatnio mieliśmy odmienne opinie dotyczące filmu Behind the Mask, Rise of Leslie Vernon. No i ja się, już pomijając nasze zdanie na temat tamtego filmu, bo to jest mniej więcej troszeczkę podobne założenie, żeby rozbić horror, rozbić zbić slasher na elementy pierwsze, no to krzyk, no to, to tutaj oczywiście obaj się zgadzamy, że, że zrobił to doskonale. Yy, tak. Zrobił to na pewno, nie wiem, tysiąc razy lepiej. Plus jeszcze tutaj takim nowatorstwem było to, że bohaterowie w krzyku to nie były osły, które nie widziały nigdy żadnego horroru, bo, bo do tej pory horrory były robione w zasadzie na takiej zasadzie, że nasi bohaterowie to były takie ciemniaki, które nigdy nie miały z czymś takim do czynienia. A tutaj bohaterowie dostali do ręki całą popkulturę. Oni, oni mają wiedzę na temat horroru, oni wiedzą jak ten horror funkcjonuje. Oni oglądają I... ten horror na nie w filmie. No i to jest też fajne, że jest ta interakcja pomiędzy tym co robią bohaterowie, oni porównują to co się dzieje w ich życiu do filmów, Oni mamy scenę gdzie Randy leży na kanapie i krzyczy do bohaterki w telewizorze, obróć się, on jest za tobą, a w tym czasie za nim stoi morderca z tego filmu. I pod tym względem ten film był zrobiony doskonale po prostu. Tak, ja się z tym wszystkim zgadzam. Tak jak powiedziałeś, on łączy, bierze te wszystkie schematyczne, konwencjonalne elementy z poprzednich filmów z tego konkretnego nurtu i teoretycznie wiele z nich papuguje, powtarza, ale zarazem do każdego dodaje coś od siebie. On jest właśnie tak totalnie między konwencją a inwencją. I powiedziałeś, ta pierwsza rzecz nowa właśnie, że bohaterowie w świecie przedstawionym zdają sobie sprawę z istnienia innych filmów. I to jest bardzo, bardzo istotne, bo powiedzmy sobie szczerze, czy nie wkurza was wszystkich, drodzy słuchacze, jak na przykład mamy, nie wiem, setny film o zombie, a bohaterowie widzą zombie i nazywają go nawet czasami zombie czy żywym trupem, ale przez pół filmu dochodzą do tego, że mu ten łeb trzeba uciąć czy ustrzej, czy coś. To jest tak wkurzające, że... No bo kurczę, jak ludzie, ktokolwiek to, nie wiem, myślę, że... Jacyś tacy, tu, no, wybrałobyś 100 osób, zapytał, co, czym jest zombie, i nie wiem, 95 osób by ci na pewno odpowiedziało coś w miarę sensownego, podał jakieś przykłady i tak dalej. A w korygorach często tego nie ma, czy nawet przy wampirach też, żeby dojść do tego, że ten właśnie też ucinanie głowy, kołek, czy coś, czy czosnek, to też często muszą znaleźć jakąś książkę najpierw, czy ktoś tam musi im to powiedzieć. Są takie a tutaj nie. Ludzie doskonale wiedzą, jak może się potoczyć akcja na ekranie. I mamy ten metakomentarz. To jest właśnie ta pierwsza, te dwie pierwsze rzeczy, które są jakoś tam innowacyjne. Oczywiście pojawiały się wcześniej jakieś parodie horroru, ale co istotne, ja mam wrażenie, że wszystkie wcześniejsze parodie w gatunku, przynajmniej na tyle, na ile też tam troszkę czytałem na ten temat, to jednak były bardziej komedie z elementami horroru, a nie horror z elementami komedii, bo krzyk jednak jest nadal przerażający, jest straszny. Krzyk jest horrorem, po pierwsze horrorem, bo to też trzeba jakoś tak zachować te granice, bo, bo ja już kilka razy rozmawiałem z ludźmi, którzy upierali się, że to jest komedia, nie. że to jest z założenia parodia, nie, to jest horror. Horror z bardzo dużym dystansem do, do horroru jako gatunku, bo tutaj Bohaterowie nam wprost mówią, nabijają się z wielu scen, że, e, horrory, to, to akurat było w drugiej części. horrory, głupia blondynka zawsze biegnie na piętro I zamiast uciec drzwiami. To było w pierwszej? To sit mówi w pierwszej, na zawsze biegnie na piętro zamiast uciec drzwiami, a potem sama znajduje się w takiej sytuacji, gdzie jest zmuszona uciekać na piętro, gdzie nie ma wyjścia, nie? I, i, to, I to wcale nie jest jakoś tak na siłę, hamsko zrobione, to jest umotywowane całą akcją. To się dzieje po prostu tak szybko, że ona nie ma innej drogi ucieczki i sama ucieka na piętro. Tak i z jednej strony, tak jak właśnie powiedziałeś tutaj, mamy ten taki kontrast, nie, bo ona mówi wprost, że to jest głupie i że tego się nie powinno robić, a potem sama to robi i to jest śmieszne przez to, ale zarazem sama scena jest dramatyczna, bo ją ściga zamaskowany morderca z nożem i przez to właśnie to cały czas jest horror, cały czas czujemy grozę, napięcie i też analogicznie do tego na przykład tutaj podawane są często, tak jak już o tym wspomniałeś, zasady, jak zachować się w horrorze, żeby przeżyć. No i na przykład, że nie wolno uprawiać seksu. I to na przykład jest powiedziane na imprezie przez Randiego też. I tam wtedy wszyscy wokoło, nie, uuu, jak to, on po chwili, tam nie wolno pić alkoholu i ćpać. A wszyscy znowu, uuu, napijmy się. I, I to jest piękne. Albo jak Randy mówi yy, też yy, tam, yy, on chyba właśnie, nie wiem, czy to było w pierwszej, czy w drugiej, czy w której, rzuca tekst, że nie wolno mówić, zaraz wracam, bo nigdy no nie wrócisz. I potem mówi zasada. właśnie, muszę wyjść po coś i to było to, że jego kolega mówi, że idę... Jego kolega od razu mówi, to zaraz idę po To zaraz wracam, piwo. tak. No, zaraz wracam, a on, no i już nie wrócisz, bo złamałeś zasadę i oni się tam nabijają z tego. No ale zasady horroru to też jest... To jest w ogóle element rozpoznawalny w Krzyku, że jest jaka, jakiś taki geek horrorowy, który wykłada nam zasady, bo w Krzyku jeszcze jest to fajne, że właśnie każda część przetwarza jakiś taki inny... Motyw. jest komentarzem do trochę czegoś innego. nie było? No, do czegoś innego. Jedynka to po prostu było rozłożenie na części horrorów. Slasherów przede wszystkim. No, Natomiast dwójka to jest sequel, więc rozkładali na części horrorowe sequele. I, I tak samo były zasady dotyczące sequeli. I tak samo... Y to, co dzieje się na ekranie, oni rozmawiają o sequelach, a jednocześnie wszelkie wydarzenia rozgrywają się na zasadach sequeli. Nie wiem, czy to mówię składnie i, i wyraźnie, ale pewnie i tak każdy to oglądał, więc wie, o czym mówię. Znaczy, no myślę, że to jest miarę zrozumiałe. Po prostu. Ogólnie dla mnie tylko trójka pod tym względem była. Hmm... Trójka w ogóle dla mnie jest najsłabszym krzykiem. To było spowodowane między innymi tym, że nie było oryginalnego scenarzysty Kevina Williamsona. I też to trochę już było tak na siłę, na szybko dokręcane. I trójka mieliła z kolei motyw trylogii, gdzie tak naprawdę... No to nie jest jakiś motyw, jeszcze może gdyby to dzisiaj było, to by było trochę zabawniejsze, bo same wydarzenia z trójki mówią, że jedynka i dwójka była zaplanowana przez morderce z trójki, więc to od początku miało być trylogią, tak. więc, więc pod tym kątem to może by było zabawne, ale, ale właśnie jedynie trójka mieliła ten motyw, takiej trylogii, który jakoś tak mi, mi nie do końca wydawał mi się na miejscu, natomiast czwórka powstała w idealnym momencie, bo czwórka powstała już dużo później, po latach i mieliła motyw wszelkich rebootów i remake'ów, z którymi mamy obecnie do czynienia I, i to był właśnie doskonały moment, żeby wypuścić czwórkę. To był idealny moment, żeby zrobić czwartą część po latach, powrócić do tej serii. Mhm. To jeżeli chodzi o komentarz, to tak sobie przejechałem przez wszystkie cztery. znaczy no To ja się z tym zgadzam, bo jeszcze pomiędzy trójką a czwórką była aż 11 lat różnicy. 2000 i 2011 no to jest, tak jak powiedziałeś, idealny moment to był, żeby wrócić z tym tematem. A ta trójka... Też wydaje mi się, że jest troszkę gorsza od innych części, przy czym nadal bardzo dobra pomimo wszystko. Tutaj zmienił się ten scenarzysta, za scenariusz wziął się Aaron Kruger, To <grym> fajne nazwisko, <grym z powodu> i koleś <grym z powodu> potem troszkę wypłynął, bo nakręcił krąg y, pierwszy i drugi ten remake, y, kręgi też nie wiem, klucz do koszmaru, a potem jakoś tak przerzucił się na Transformery dwa, trzy i cztery i zostawał za to same nominacje do złotych malin i chyba nawet jedną złotą malinę otrzymał a co ciekawe, to dla ciebie ciekawostka. Według albo Finwebu, albo IMDB on się ma wziąć w przyszłym roku za miniserial na podstawie talizmanu Kinga. Oj, wiesz co? Za miniserial na podstawie talizmanu Kinga to się od 20 paru lat ma brać okay. tyle osób. Już to Spielberg robił, już kto tego nie robił, to to, to, to, to tyle w temacie. I kiedyś w końcu to zrobi Garis i wyjdzie kupa, albo zrobi to ktoś przypadkowy po prostu. No, po prostu. W każdym razie, tutaj i mamy tego innego scenarzystę i trochę zmienia się, lecz po pierwsze motyw trylogii nie pozwala nasz, tak, nie jest moim zdaniem tak dużym polem do popisu, jak motyw ogólnie slashera horroru, czy motyw sequela, czy potem właśnie remake'u reboot'u i dlatego też po prostu tutaj ciężko było zrobić aż tyle śmiesznych metakomentarzy odnoszących się do trylogii, po drugie też to miało być taki trochę nowy koszmark, nie? tylko że w krzyku bo akcja dzieje się. No, no właśnie, to jest kolejna rzecz w krzykach. Yy, czyli no, mów, mów, bo ci przerwałem, przepraszam znaczy, cię bardzo. Jak... <laughs> Możesz pociągnąć, no ja potem dopowiem sobie. To jest kolejny motyw. Znaczy, w ogóle jeszcze do, do motywu trylogii to według mnie to było za bardzo uwypoklane, mogli się po prostu skupić na motywie horrorowych serii, bo oni też do tego nawiązują mocno, że morderca staje się już nieśmiertelny, bo przecież tak jest w każdej horrorowej serii, że morderca już po kilku zabiciach we wcześniejszych częściach staje się nieśmiertelny i to jest uzasadnione, bo tutaj morderca nosi kamizelkę kuloodporną pod tym płaszczem Ghostface'a, czyli pod tym kątem to było jakoś tam okej, okay, no, że nabijanie się z tasiemców, powiedzmy, horrorowych. Mm -hmm. Natomiast e, krzyk jeszcze miał to do siebie, że w pierwszej części może trochę mniej, choć w pierwszej części już też się zastanawiali, kto by nas zagrał, gdyby e, zekranizowali te wydarzenia, ale od drugiej części już równolegle mamy e, serię STAP. Ona była różnie tłumaczona: Cios, e, cięć, nie pamiętam nawet. E, cięcie, cięcie, cios. Tłumaczeń. Tak. Były różne jadka, tłumaczenia chyba tego gdzieś. No Jadka, że jest seria filmowa, która została zapoczątkowana zapoczątkowana y nagraniem wydarzeń autentycznych, które... Książką. No, no, no. Najpierw Gail Weders napisała książkę na podstawie wydarzeń z pierwszej części, z Woodsboro i ta książka została zekranizowana, powstał pierwszy film Cięcie i, i, i ten film doczekał się też swojej serii kolejnych części. I już w drugiej części Krzyku mamy właśnie mocno pod tym kątem przeplatane, bo cały początek rozgrywa się w kinie, gdzie bohaterowie oglądają morderstwa z pierwszej części i są sami poprzebierani w morderców z Krzyku, no i wśród nich jest ten jeden prawdziwy morderca, natomiast w trzeciej części twórcy poszli już bardzo mocno w tym kierunku i to jest też dobry punkt czwartej części. To jest, to jest ta dobra strona czwartej części, gdzie tam już naprawdę to się przeplata trzeciej. bardzo mocno, bo akcja rozgrywa się w dużej części właśnie na planie kolejnej części serii Stab. Trzeciej części. No, czyli akcja trzeciej części Krzyku rozgrywa się na, na planie akcji trzeciej części z filmu Stab, więc mamy naszych bohaterów, ich filmowych odpowiedników, w serii Stop i, no i te morderstwa, które tam się rozgrywają. I jest masa takich właśnie już idących mocno w, w, w żart, w komedię komentarzy. Mhm, przy czym o tym wspominali Jerry i Filip w swoim podcaście, że tutaj trochę zmienia się tematyka tego metakomentarza, to znaczy nie skupiamy się już tylko na horrorach, ale też trochę bardziej na standardach panujących w Hollywood. Tutaj mamy taką dość ostrą krytykę wszystkich w Hollywood. Aktorów, reżysera, tam prezesa studia. Wszyscy są postawieni w takim bardzo negatywnym świetle. Co z jednej strony, znaczy to fajnie wypada na ekranie, ale sprawia, że ogólny wydźwięk filmu jest trochę inny. I może przez to też trochę ciutkę gorzej się to ogląda. Przy czym moim zdaniem to nadal jest bardzo dobry film, bo ta cała akcja horrorowa, streszerowa nadal jest świetna i właśnie nie powiedzieliśmy o tym. Kolejne dwie takie w miarę innowacyjne i ciekawe rzeczy w tej serii to jest po pierwsze fakt, że w sumie trzy rzeczy. Po pierwsze fakt, że aktorzy, którzy przeżyją Jedną część pojawiają się w następnym filmie. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Patrz, yy, znaczy aktorzy, bohaterowie, tak, postacie, bo aktorzy to chyba wszyscy <grym> no, chyba. A tutaj jest jeszcze bardzo duża przeżywalność postaci, jak na serię horrorową, o czym też chłopaki już podkreślali dość mocno. Tak, przy czym postaci też jest naprawdę wiele, więc yy, duża przeżywalność nie oznacza, że przeżywa większość. nie? Yy, druga <grym> sprawa jest taka, że ten nasz seryjny morderca yy, powiedzieć o tej nieśmiertelności i w sytuacji z kamizelką jest taki wątek, ale on ogólnie jest właśnie, nie jest typowym seryjnym yy, czy jakimś tam po prostu prześladowcą z horrorów, bo on bardzo często dostaje w twarz czy coś, kopniaka spada gdzieś ze schodów, potyka się. On jest właśnie taką trochę, może nie faj łapą, ale bardzo często powija mu się nogę i to też jest świetne, że to nie jest po prostu taka maszyna do zabijania, niepowstrzymana, tylko koleś, który też popełnia błędy. Nie wiem, nie trafi tym nożem, czy właśnie potknie się, czy dostanie czymś w twarz i przez chwilę jest ogłuszony. To jest świetna rzecz i kolejna sprawa, fakt, że ten nasz seryjny zabójca wątpię by ktokolwiek się domyślił w którejkolwiek części do końca, kto dokładnie zabija, zwłaszcza, że mamy do czynienia z podwójnym seryjnym zabójcą w tej serii. No, pod tym kątem to jest kapitalnie zrobione właśnie do końca, nie wiadomo kto jest mordercą i pierwszy raz w pierwszej części, gdy okazuje się, że tych morderców jest dwóch, to był naprawdę szok, bo ja tę serię śledziłem... W momencie jej wychodzenia oglądałem trzy części w kinie, jedną część na wideo, ale oglądałem ją na bieżąco, tak jak wychodziła i to był naprawdę szok i to też było cholernie fajne, bo to też jest rozłożenie horroru na pewne czynniki, bo patrz, w każdym horrorze tego typu masz mordercę, który jest wszędzie. Jak ofiara podchodzi do okna, to morderca jest akurat za oknem. Jak ofiara wchodzi na strych, morderca jest akurat na strychu. Jak ofiara wchodzi do piwnicy, to tam na nią czeka morderca. I to oczywiście no dwóch morderców nie załatwia sprawy, ale już powiedzmy to jakoś motywuje, nie? Że już znaczy nie motywuje. Już już to wygląda lepiej, bo oni obstawiają już więcej punktów. Nie? No to, to, to tak działa, że że nie wiem, uciekasz przed mordercą, wbierasz do piwnicy, a on już tam na ciebie czeka. No tu masz dwóch morderców, więc to ma dużo więcej sensu. Ale to jest jedna sprawa, ale zauważ jedna jeszcze jedna sprawa, a druga to, że widzisz mordercę i widzisz bohatera i, i trudniej wykluczyć Tak, kogoś. dokładnie. To, to, to jest genialne, że bo wiadomo, podświadomie widz chce dojść do tego, kto jest mordercą. O tym też chyba Filip i wspominali, że krzyki to są niezłe kryminały też w gruncie rzeczy, bo przez cały film staracie się rozwiązać zagadkę tego, kto zabija. I często w tych horrorach albo zabójcę znamy w miarę od początku, tylko ewentualnie nie znamy motywu czy coś, albo ten zabójca jest właśnie, no wyskakuje jak z kapelusza, że za Chiny by nie, zgadnęli, nie odgadnęli, że to jest ta postać, ale to się nie do końca trzyma kupy często. A tutaj właśnie oni w ten sposób twórcy mylą tropy, bo widzicie bohatera, który okazuje się potem zabójcą na ekranie, czy nawet on może być ofiarą w jakiejś scenie, więc już go wyglutacie, już go nie podejrzewacie. Tam potem znowu macie jakiś trop, że może jednak, no ale nie, no, bo coś tam. A na koniec się okazuje, że właśnie zabójców było dwóch, i w związku z tym całość ma sens. Gdy ten był na ekranie, drugi działał, gdy drugi był na ekranie, no to pierwszy działał, a czasami, gdy dwóch nie było na ekranie i wydawało się, że zabójca się teleportuje z punktu A do punktu B to się nie teleportował, bo zabójców było dwóch. To jest, no, przegenialna rzecz. Ja już zacząłem, teraz jak serial oglądałem, to zacząłem już rozpatrywać to na takiej zasadzie, że jeżeli dwóch bohaterów jest mordercami, to oni nie mogą mieć wspólnej sceny w samotności. <grym> nie mogą mieć sceny, w której sobie rozmawiają o niczym, bo, no bo gdyby rozmawiali, o gdyby mieli taką wspólną scenę, to na pewno by rozmawiali o morderstwach. Ja tak, tak samo. Ja teraz... Więc wiesz, widzę dwie postacie, więc już wiem, że oni oboje na pewno nie są, ale jeden z nich może być. Widzę kolejną scenę, gdzie są inne dwie postaci. I tak staram się tworzyć z, y, części wspólne zbiorów, aż nie wykluczę y, wszystkich, że mi zostanie dwie osoby, które mogłyby być, ale to jest za, za trudna matematyka, jak na moją głowę. Ale miałem to samo teraz właściwie, bo ja powtarzałem krzyki niedawno, wszystkie cztery filmy pod rząd i po y, teraz, jak oglądałem serial, teraz ja sobie otworzyłem notatniczek na laptopie oglądając, dopóki jeszcze miałem monitor na komputerze stacjonarnym serial. <laughs> I sobie wypisywałem, dobra, to ten nie może, bo był w tej scenie, ale z Strona, jakich jest dwóch, to może, ale tylko wtedy, jeżeli, i zacząłem sobie robić takie zależności. No, ale nie mogą mieć sami jednej sceny, tak mi się wydaje, bo szczególnie sami jednej sceny, w której rozmawiają o morderstwach, no bo wtedy by rozmawiali trochę inaczej, tak, gdyby tak, tylko oni byli nie wiem, w danym wiem, nie się pokoju, nie, nie udało w ten sposób, tak na logikę, jakoś tego rozwikłać, szczerze mówiąc, i tak się zastanawiam, czy gdybym oglądał krzyki jeszcze raz, teraz filmy, to czy to by się dało jakoś dojść do tego, bo czwóch oglądałem teraz po raz pierwszy, trójki praktycznie w ogóle nie pamiętałem, ale jedynkę i dwójkę chociaż widziałem kilka razy, to ja za każdym raz, jak je ja jestem zaskoczony pod koniec, bo ja zapominam to wszystko, tam się tyle dzieje. Jest tak wiele istotnych, ważnych, fajnych scen, że pod koniec i tak jestem głupi. Czasem mi się coś odblokuje, ale czasem jednak nie. W jedynce mam wrażenie, że też troszeczkę się już jeden motyw przeterminował, bo tam jest motyw telefonów i dzwonienia do ofiary i jest taka scena, gdzie Sydney jest uwięziona, że morderca jest gdzieś obok domu i nagle wchodzi jej chłopak Billy Loomis przez okno się tulą i jemu wypada komórka. I pamiętam, że każdy wtedy zareagował, wow, on ma komórkę, czyli to jest morderca. Gdzie teraz to już jest bez sensu, nie? W dzisiejszych czasach. Teraz to jest śmieszne, a to wtedy naprawdę tak działało. Wypadła mu komórka, czyli był pierwszym podejrzanym, bo ma telefon. I zresztą oni mu zadają na komisariacie takie pytania, po co ci telefon, Po co ci komórka? Także pomimo, że rok 96, to się, ten jeden element się trochę zestarzał. No i to było świetne, dwóch morderców. W trójce ja uwielbiam scenę, gdzie są, nie będę spoilerował, bo może ktoś nie oglądał. Uwielbiam scenę, gdzie są przedstawiane zasady horroru, bo ona musiała być, zostać zrobiona trochę inaczej i pamiętam, byłem zachwycony, jak to zostało rozwiązane. I jeszcze w krzykach, co mi się podoba, to, że przed czołówką jest zawsze scena, w czwartej części ona na trochę innej zasadzie działa, to za chwilę, ale w trzech pierwszych to zawsze była scena, w której ginął jakiś albo ważny bohater, albo znana aktorka. Kiedyś gdzieś wydawało mi się, że czytałem czy widziałem jakiś dokument, że to było wzorowane na psychozie, gdzie mamy cały wstęp z główną aktorką, która ginie i potem pojawiają się inni bohaterowie. Nie wiem na, na ile to faktycznie było wzorowane na psychozie, ale mamy i w pierwszej części Drew Barrymore i w drugiej mamy tą żonę Willa Smitha, która też jest jakąś tam znaną aktorką, a nam ginie jeszcze przed napisami. Natomiast w trzeciej części trochę inaczej, bo w trzeciej części jest to po prostu bohater, który jest dosyć znany i, i, i nam ginie przed napisami a czwarta część to już zupełnie inaczej jest rozwiązana. Czwarta to po prostu jest jazda po bandzie, ten cały początek, bo to są jaja z tego, że Stab przerodził się już tam w siedmioczy, czy 8-częściową serię i mamy tam morderce z Facebooka i tak dalej, to jest w ogóle ten cały początek do czwartej części to jest jeden taki żart wielki z, z horrorowych serii i z dzisiejszych czasów. Ale właśnie po pierwsze, ten, zwłaszcza to scena wejściowa dla pierwszego krzyku, to to jest bodajże 12 minut właśnie z Drew Barrymore, która zginie tam za chwilę. Genialna rzecz i w taka coś, co można by wyciąć z tego filmu i nawet oglądać jakoś samodzielnie. nie Niezwiązana jakoś mhm. bardzo mocno poza tym właśnie głównym no, złym mordercą zresztą filmu. Potem w dwójce, w trójce mamy też te pojedyncze sceny, a w czwórce to już w ogóle jest jakiś kosmos, bo tam jest tyle mety, tyle komentarzy i to też jest podzielone chyba na trzy sekwencje, trzy różne sekwencje i oni tam się, to co też jest istotne, to to, że Craven nabija się w krzyku, także ze swoich filmów. Zresztą wydaje mi się, że Wes ma cameo w pierwszej części, w którym gra woźnego Freda. Ubranego w kapelusz i w, w, i w sweter i tam sprząta w szkole. No. Tak i wygląda jak Freddy. Nas... Tam jest w ogóle masa takich rzeczy, tylko mówiliśmy, że już nie będziemy tego wyszukiwać, bo tam dziesiątki i takich rzeczy byś mógł poznać. Ale on też krytykuje na bieżąco, że krytykuje, wyśmiewa same krzyki, bo na przykład jest dużo komentarzy dotyczących jadki. Tego, czy cięcia, dźwignięcia, stap tego filmu w filmie. I tam na przykład właśnie w drugiej części na początku pojawia się tekst no, Jadka. Głupi film białego reżysera o białych dziewczynach, którym ktoś pochlastał w białe dupcie. I tam jest masa tego typu rzeczy. I jak się to widzi właśnie, o jeszcze oglądasz taki podjarany ten film, wiesz dokładnie o co biega. I tak samo na początku tej czwartej części. Tam jest właśnie krytyka horrorów i bardzo fajna reakcja na tę krytykę chorygagów. No to przecież, to by się tak japa cieszy. Ja, ja, ja... No, ja, ja jak to oglądaj w kinie, to po prostu siedziałem i już byłem tak kupiony tym początkiem, że po prostu siedziałem z bananem na twarzy. Nie? Bo to myślisz, że to już jest ta scena rozpoczynająca, tu giną wszyscy ciachciach ciach, i nagle <grym> wyskakuje ci stop pięć, nie? I się okazuje, że to jakieś dwie laski oglądają film. I, i to, to jest rewelacyjny no Rewelacyjny początek po prostu. Super to było zrobione. I, i, i też fakt, to jak twisty, zwroty fabularne są wprowadzane w te filmy, tutaj naprawdę są mocne zwroty fabularne ale one wszystkie są uzasadnione tu się wszystko w miarę trzyma kupy i to co mi bardzo przeszkadza w steszerach to absurdalne zachowania bohaterów takie zupełnie nieuzasadnione i tutaj czasami też się pojawiają takie sceny, mnie to troszkę przeszkadzało w trzeciej części właśnie tej z Hollywood tam w domu reżysera kilka zachowań bohaterów było trochę bez sensu, ich rozdzielanie się i tak dalej, ale na ogół przez większość tej odcinkowej filmowej mhm. serii. Bohaterowie zachowują się tak, jak, nie wiem, my byśmy mogli się zachować, w miarę logicznie. E, oceniają sytuację i jakoś tam... Wiadomo, scenarzyści tam wymyślają różne chwyty, by ich właśnie rozdzielić, czy coś tam, e, z nimi zrobić konkretnego, ale na ogół to jest takie... E, w miarę wiarygodne, nie że możesz zawiesić niewiarę, kupić ten świat filmu i nie czujesz Jezu, tak na pewno by wlazła do tego grobu na środku cmentarzu o północy, gdy ściga ją stado kogoś na mnie. Tutaj nie ma takich no właśnie, cen. Właśnie między innymi dlatego krzyki są tak doskonałym slasherem bo i bohaterowie zachowują się fajnie logicznie nawet jeżeli głupio to jest to umotywowane i morderca za każdym razem jest ma jakąś motywację to nie jest ktoś od czapy wzięty kto nagle ściąga maskę i zachowy zaczyna zachowywać się zupełnie inaczej to jest zawsze jakaś motywacja to ma zawsze ta historia zawsze jest rozpisana od początku do końca i ma sens do tego właśnie te wszystkie komentarze i, i, i żarty z gatunku dlatego ten film ta seria jest tak doskonała ja, ja się trochę nie zgadzam z tym, co mówił Skóra, jak, o, bo Skóra ogólnie powiedział, że poleca wszystkie krzyki i dodał... Że czwarta jest no, słaba. Nawet czwórkę polecam. Tak, tak. Nawet tą czwórkę. Tak jakby już zaznaczał, że czwórka jest słaba. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem czwórka nawet od jedynki nie odstaje. No. Moim zdaniem jeden, dwa i cztery to jest po prostu to jest stały poziom i czwórka po prostu tak doskonale y, nabija się, tak doskonale y, pokazuje ułomność dzisiejszego kina. To jest sequel, który jednocześnie jest remakiem, i to, co widzimy na ekranie wydarzenia przedstawione, to też jest spotkanie naszych bohaterów po latach i jednocześnie remake, bo nasz morderca też próbuje zrobić na nowo oryginał i, i to jest super film. To jest naprawdę super film czwarta część. Tak i on jest potwornie przemyślany. On się zaczyna od krytyki torture porn tak naprawdę. Potem mamy y, krytykę, y, taką zabawny metakomentarz odnośnie tych wszystkich filmów i ogólnie dotyczący sequeli, ale właśnie nie sequela jednego, tylko właśnie takich długich franczyz, serii. I to się przewija przez cały film. Tutaj nawet organizują maraton tych wszystkich cięć. Te cięcia, jatki, to jest stab. I ten maraton nazywa się stabaton. To też po prostu no genialna rzecz. i Masa jest takich nawiązań, a końcówka krzyku czwartego to jest chyba najlepsza końcówka ze wszystkich. Nie wiem, na mnie zrobiła tak przyogromne wrażenie, gdy to oglądałem ostatnio. Ja po prostu robiłem pauzy, bo nie wiedziałem, co się dzieje. To był dla mnie tak ogromny szok, że wow, naprawdę bardzo, bardzo mi się to podobało. I jeszcze mamy te komentarze odnośnie gatunku, ale mamy też różne komentarze dotyczące nie wiem, po prostu życia, społeczeństwa w pierwszych częściach to jest przede wszystkim właśnie to, o czym w sumie dzisiaj wspominaliśmy na początku podcastu, czyli takie żerowanie na śmierci, na tragedii, bo mamy bardzo mocno zarysowany w jedynce i w dwójce wątek mediów, Zresztą w trójce w sumie też, które interesują się tematem, by go sprzedać właśnie o zabójstwo, tu napiszemy artykuł, zrobimy tam właśnie film, coś tam. Z jednej strony to jest pokazane w miarę zabawnie, ale z drugiej strony ma dość poważny i negatywny wydźwięk i to mi się bardzo podobało. A w czwórce jeszcze tylko dokończę, że nie dość, że też mamy trochę tego, to jeszcze mamy krytykę tego usieciowienia świata, tego mm -hmm, internetu, mm -hmm. który wkrada się do każdego zakątka naszego życia, który sprawia, że tam pada nawet taki tekst nieważny, w jakim momencie ja nie potrzebuję przyjaciół, potrzebuję fanów. I to są takie momenty, które niby one są jakoś tam zabawne, ale można też odebrać tak w pełni poważnie i wręcz yy, jako taką smutną diagnozę dla no, współczesnego mieszkańca Stanów, czy teraz już w ogóle człowieka, nie? No. I o, o wielkości krzyku świadczy też to, że tak jak powiedziałem na początku i przewijało się to gdzieś w moich tutaj wypowiedziach, że to jest kolejne odrodzenie gatunku, tak. bo no toś ten gatunek to jest po prostu tak prosty podgatunek horroru, że teoretycznie z niego nie można zbyt wiele wyciągnąć, a jednak odradzał się i odradzał i krzyki spowodowały kolejną falę, nie wiadomo już którą falę, slasherów, no bo przecież po krzykach powstały te wszystkie tam y, ulice strachu... Y, no, teraz mi tylko ulice strachu do głowy przyszły. Nie, ja też chciałem ale... powiedzieć, że tak, tak, ale tak mówię kurczę. Ale nie, no na ale... pewno powstało, no były. Ale... To, no bo to były filmy gorsze, dlatego ich nie pamiętamy z tytułów. To tak samo jak, czy pamiętasz w, jesteś w stanie wymienić slashery, które powstały po piątku 13 ich też było multum i ja ich bardzo dużo widziałem, mhm. a była, w zasadzie pewnie miałbym problem z, wy, z wymienieniem ich. No co jakiś czas powstają takie filmy, które wpływają później na następne lata, na obraz danego gatunku czy kina. Takim filmem jest na pewno Piła, już pomijając to czy komuś się podoba Piła czy nie, to ona spowodowała, że przez następne wiele lat kręciło się horory w dany sposób, montowało się je w dany sposób, robiło się tego i tego typu twist na koniec i tak dalej. I Krzyk był też takim horrorem, który odrodził gatunek, który już zdechł kilka razy tak naprawdę. I to też świadczy o jego wielkości. Dokładnie tak. I jak się okazuje no to, co zapoczątkowały te filmy, jest w jakiś tam sposób kontynuowane. Teraz nie będziemy tego omawiać, ale to, co zapoczątkował Craven, cały czas trwa i ma wpływ na gatunek. Teraz już nie tylko na film, ale i na serial, który powstaje. Może i nie odpowiadał za niego bezpośrednio Craven, ale jednak jakoś tam nad nim czuwał. Zresztą jakoś tam ten koncept też jest... No i jest związany ogólnie z produkcją, tak? Był executive producer'em chyba też przy krzyku serialowym teraz. Tak, ja, ja na przykład cieszyłem się, że... To znaczy, nie cieszyłem się, że czwarta część nie odniosła jakiegoś tam szalonego sukcesu finansowego, ale cieszyłem się, że w tym momencie nie, nie, nie usiedli do piątej części, bo nie widziałem pomysłu na piątą część i to już by był wtedy coś jak stop 7 i, i tego typu rzeczy, miałem wrażenie. Także dobrze, że ta piąta nie powstała, ale to, że serial powstał, no to jest kolejne medium, kolejne miejsce, gdzie można... Yy, Opowiedzieć tę historię trochę inaczej i i, I to jest super, że ten serial powstał. O nim powiemy więcej innym razem, bo i tak się za mocno rozgadaliśmy. Mhm. Można jedynie wspomnieć, że tak jak zaczęliśmy od e, śmierci USA Cravena, tak e, Wes Craven umarł w zasadzie przed wyemitowaniem finału serialu, czyli w momencie, gdy ten serial leciał w amerykańskiej telewizji, no to właśnie Wes Craven umarł. I dodano taką planszę upamiętniającą. W, w ostatnim odcinku jest dodana właśnie, na samym początku jest dodana taka plansza tam ku pamięci, zdjęcie USA Cravena na czarnym Tle I oczywiście Wes Craven, data urodzenia, i dziękujemy za. Tzn. To jest takie zdanie, które można na dwa sposoby interpretować. Można powiedzieć dziękujemy za serię krzyk albo dziękujemy po prostu za wszystkie krzyki. Thanks for the screams, o. Mhm. I też miły gest w gruncie rzeczy. Wiadomo, to też może i chwyt marketingowy, ale fajnie, że to się pojawiło. Gdy to się pojawiło, właśnie, gdy oglądałem serial, to ja tego tak nawet nie odbierałem jako chwyt marketingowy. No w takim serialu i w takiej chwili to, to, to nawet musiało być. To mm. bym sobie, Ja bym sobie nie wyobrażał, jakby poleciał ten... Chyba, że on by był już zmontowany i by był już na etapie takim, że już tam się nic nie da dodać. No ale w telewizji to zawsze możesz tam planszę gdzieś tam dodać, no. nawet przed filmem. Także to dla mnie było oczywiste, że to musi się tu znaleźć i bardzo fajnie, że się znalazło. I tak musiało być. Zaczyna, ja myślę, że też no, skoro... Twórcy pracowali jakoś tam z Wesem i chcą kontynuować jego tradycję, to no raczej też zrobili to, mam nadzieję, ze szczerego serca i myślę, że możemy zakończyć takim pozytywnym akcentem, że chociaż Wes Craven odszedł z tego świata, to w pewnym sensie będzie wiecznie żywy, bo miał wpływ na ten gatunek. Tak jak powiedziałeś, odnowił pewne nurty horroru i to nie raz, nie dwa, kilka razy i y, nie robił też tego tak myślę dla kasy, bo widać, że on właśnie powracał z tymi swoimi filmami po długich przerwach, tak? Pojawił się koszmar, potem pojawił się nowy koszmar, nie wiem pojawił się krzyk pierwszy, drugi, trzeci potem długa przerwa i dopiero potem czwarty i teraz troszkę pomógł przy tym serialu y, też widać, że był jakimś tam wizjonerem, miał wyczucie czasu i miejsca. Nawet jak Skóra mówił, że są te słabsze filmy i no oczywiście zgadzam się, że niektóre filmy mogą się nie podobać, niektóre filmy są trochę słabsze. No to kurczę, nie ma kogoś, kto robi rzeczy tylko idealne, a Wes pomimo wszystko stworzył wiele dobrych, fajnych, ciekawych, interesujących, nowatorskich, innowacyjnych rzeczy. Bardzo mocno myślę wpłynął na horror i też bardzo długo, jeżeli nie już zawsze to, co stworzył, będzie jakoś tam rozpoznawalne. No, krzyki na pewno będą kultowe przez długie, długie lata. Freddy na pewno też będzie powracał jeszcze w wielu różnych odsłonach i też będą nawiązywania różne do filmów Wes'a. No, dziękuję mu za to może w tym miejscu, jeżeli można tak to zrobić. No, prędzej nas usłyszy teraz, jeżeli żyje gdzieś tam w zaświatach czy koszmarach. Hmm. Niż, niż człowiek, który jeszcze stąpa po tej ziemi, czyli też mogę mu w tym momencie podziękować. Słyszy nas w tej chwili może. Mm. Więc może i teoretycznie jest odszedł, ale myślę, że przynajmniej dla nas, dla fanów tego gatunku, on będzie jak Elvis, będzie wiecznie żywy. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Dziękuję Ci serdecznie, Mando, za tę rozmowę. Ja również ci dziękuję. Bardzo miło było mi na ten temat sobie tak porozmawiać, bo no, bo lubię i tego typu rozmowy i po prostu powracać do, do tak dobrych filmów i tak dobrych wspomnień. Mam nadzieję, że słuchaczom też się podobało. Jeżeli macie jakieś swoje nie wiem, anegdotki, może coś takiego bardziej prywatnego czy po prostu wspomnienia, opinie, no to oczywiście zachęcamy do dzielenia się nimi. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam klimatycznego weekendu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 A, chwila, chwila. To, to już będzie. To już będzie 52 nawiedzony podcast. Czyli Szymasowi strzelił roczek. No to. O Jezu, no to pewnie będzie jakieś kilka godzin mety. Ja się w ogóle siebie słyszę w słuchawce, jak do ciebie mówię. Yy. Ja ci słyszę wszystko jeden raz. Ale ty masz mnie na słuchawce, czy na... na słuchawce. O, już siebie nie słyszę, dobra, już siebie nie słyszę. Przez chwilę się słyszałem jakoś dziwnie. Nieważne. Mam e, Bo myślałem, że masz mnie na głośnikach i wtedy bym się u ciebie nagrywał też. Nie. Tak, super, mandon Nagrywam cię z głośników dwa razy. Tak. Nie wiem, teraz ostatnio był ten mecz. Polska-Irlandia, nie? Czy Szkocja? Mhm. Nie wiem. Irlandia. <laughs> Trochę siara, ale ja nie mam teraz w ogóle czasu nawet na... To co mnie interesuje, a sportem się od jakiegoś czasu w ogóle nie interesuje, nieważne. Y Gail Weders napisała książkę na podstawie wydarzeń z pierwszej części z Woodsboro. Woods, z Woods, nieważne wyciąć. <głos> i Powija mu się noga I to jest świetne, że to nie jest po prostu taka nieśmiertelna, y nie do powstrzymania zabina, boże zabina, maszyna, że to nie jest taka maszyna do zabijania niepowstrzymana, tylko koleś, który też popełnia błędy. Y po kojarzysz, pamiętasz. W trzeciej części. Ale o czym teraz mówisz? Sorry, wyłączyłem się na sekundę. Coś ci się stało, czy to u mnie? Bo ja cię słyszę taki... bim bim bim bim, bim, bim, bim, bim, bim. Tak cię słyszę. Chyba się tr trzeba rozłączyć i połączyć jeszcze raz. Wait a second. Słyszysz mnie? Ojojoj, oj, oj, mam problemy techniczne. Halo, halo? Problemy techniczne. Jakby ich było dzisiaj mało. Śmiesznie, bo, bo bym się teraz laptop spalił, czy coś, no. Ty, ty. Halo, halo! Widowała rozmowa z Hubertem Spandowski. Podejście drogie. <laughs> Czy, za który tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy się brać, bo świetny podcast zrobili już Sherry, Jerry's Fil Bo świetny... Sherry. <śmiech> <śmiech> Szymas i Jerry. <śmiech> bo świetny... Tutaj mamy tego innego scenarzystę i trochę zmienia się... Znaczy po pierwsze, motyw trylogii jednak jest dużo mniej... Ja muszę odebrać telefon, sorry. Co? No, co? No dobrze, nagrywam teraz rozmowę. Tak? No, no, to potem się odezwę, na razie. Cześć. Mów, motyw trylogii zaczynałeś. Czy nigdy nie możemy nagrać podcastu normalnie. <śmiech> Szymas! Dobra, Szymas, to ja idę, ja idę odcedzić kartofelki. W ogóle to ciekawe, że przez tyle lat korzystałem ze Skype'a i w ogóle nic się nie psuło. to nagrywamy podcasty, Skype się albo nie włącza, albo się wyłącza, albo stwierdza, że wyskakuje błąd dysku, albo w ogóle, nie wiem, brakuje mi pamięci w komputerze, żeby tapetę wyświetlić. I to na komputerze, na którym wcale nie ma za wiele rzeczy uruchomionych, zainstalowanych, gdzie jest masa wolnego miejsca i masa ramu nieużywanego, Potem monitor się nagle wyłącza, potem się nie wiem, przepala czy coś. No. Jestem wideokonferencja z Robertem Spandowskim podejście trzecie. Przy czym o tym wspominali Jerry i Filip. O czekaj, ktoś do mnie puka. Znów muszę przerwać. <grystanie> <grystanie> <grystanie> Jestem. nasz przyszedł. Komiksy i książki przyszły. Teraz mi smutno <grystanie> niech widzieć <nawizać. grystanie> Ale to tylko ten. Dwa, dwa z, z Aset i Tarkina mi przysłali do recenzji, pomimo, że ja już kupiłem. Cholera jasna. <grystanie> Dobra, mów dalej. Tylko o... Mówiłeś, że Jerry i ten mówili. O tym. Tylko właśnie o tym wspominali Jerry i Filip w swoim podcaście, że... Halo? Halo, halo? Słychać mnie? Jo. Dobra, ja ciebie też słyszę. Widziałeś, jaki mam mikrofon? Nie wiem, czy widzisz. Ej, czekaj, bo mam... O. <laughs> <laughs> <laughs> no, no. Kiedyś mi się ta gąbka zdarła i ją przykleiłem taśmą. <laughs> No pełna profeska, no. no. Mówiłem specjaliści o Taitimi, powinniśmy go być po prostu jako informatycy. A tu jest, bo kilka razy nadypnąłem na niego i jest też złamany trochę. Dobra, wyłączam się. Ale ważne, że działa, no. No. Dobra, ty mówiłeś o tych nowych filmach, to kontynuuj. A, bo ty nie słyszałeś o retaj. No, ale ja się o tym nie wypałem, bo ja nie widziałem. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Tak. No, no, no, no, czekam, aż zakończysz. <laughs> no. Dziękuję Ci serdecznie, Mando, za tę rozmowę. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. I Mando, chyba zapomnieliśmy o Jeremy wspomnieć. <laughs> A to możemy teraz na koniec... Nie, no to ja tak czasami daję, u Ciebie to bez sensu. Ale nie, czekaj, bo może przed przejściem do krzyków... No, Myś... chociaż ja tam, tak chyba wydaje mi się, że tam płynne było dosyć przejścia, ale to możesz wspomnieć, że go... To, to... Że jeszcze, to ty musisz powiedzieć, że jeszcze mamy drugiego gościa i... No. O, kurwa, godzina 40, 10 minut było wstępu, takie o, o tym naszy, o tych naszych komputerach, ale... Tu będzie z półtorej godziny plus yy, skóra 20 minut. O kurde. No i teraz jeszcze jakbyśmy mieli kurwa gadać o serialu. To... <śmiech> o serialu to pewnie wyjdzie już. Dłuż... Wiesz ile ja mam stron notatek w ogóle do tego? Ja nie, bo ja po prostu miałem w głowie wszelkie myśli, które chcę przekazać. Znaczy, ja też... Dzisiaj też nie miałem wielkich notatek na bieżąco, se, tylko ja mam zawsze w Wordzie otwarte. otwartej, jak mi się coś przypomni w treści rozmowy, to szybko se e, tak dopisuję, wiesz, jak tutaj mam w notatkach. Koszmar, nowy rozdział slasherów, wąs i tęcza, za późno, za wcześnie obejrzane, nowy koszmar. Także dużo myśli w jednej takiej linijce se dopiszę. Znaczy, ja takie że... też miałem fragment na początek, ale ogólnie do krzyków do filmów w sensie, to ja mam czekaj, to się zaczyna na stronie czwartej, a 13 stron mam o samych, o czterech filmach, notatek. Dobrze, że tego nie omawialiśmy krok po kroku, bo byśmy to do, do czwartku nagrywali od wtorku. Dobra, przesyłaj mi to, kończymy nagrywanie.